Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Złoty Tron. się z Wami Izgi, Vincent, Szwagier, Grzesiek i nasz gość specjalny, który jest na podcaście, Grzesiek. Opowiedz parę słów o sobie, żeby wszyscy no, no, wiedzieli, kto jest dzisiaj naszym gościem specjalnym. Witam serdecznie, jestem Grzesiek, prowadzę studio modelarskie Iron Keep Studio i w miarę możliwości będę się tutaj udzielał. Będzie się udzielał. No dobra, to zapraszam za chwilę. Przejrzymy sobie. Przy, przejrzymy, omówimy sobie nasze postępy warsztatowe, więc może zaczniemy ode mnie, bo chyba miałem najmniejsze postępy w tym miesiącu. A mianowicie zakończyłem totalnie. Znaczy, zakończyłem. Tak mi się wydawało, dopóki nie zrobiłem zdjęć model gorkanota, ponieważ przykleiłem go do podstawki ostatecznie. Zrobiłem podstawkę, zapieskowałem, pomalowałem. Zrobiłem zdjęcie, a później spojrzałem na zdjęcie i znalazłem trzy elementy, które mogę jeszcze domalować i po prostu kują mnie teraz w oczy. Z kalgarem tak nie? wiesz, że pomalowałem kalgara, o wow, chuj, detali, wszystko super, nie zrobiłem foty. Fota z przodu, fota z tyłu i patrzę, że na PowerFishie ma taką ultimę wielką, nie jest niebieska. Powrót. No. No, no. no to ja znalazłem dwa elementy, które ma na froncie bo po prostu i tak, wiesz, trzy zdjęcia takie lekko z lewej, lekko na fronty, czy znaczy prosto na front i lekko z prawej i trzy razy mi kuły w oczy, Po prostu mówię, jak mogę tego, po pierwsze nie doszli a po drugie nie domalować po prostu, nie? No jak ktoś tam jeszcze mi zauważył, zauważył, że na nogach jak ma kolana, tam coś powinno być przyklejone, więc muszę wygrzebać z beatboxa, jakieś glify poprzyklejać, Myślę w się sensie pomalować i później mhm. dostawić. No i ponieważ teraz się nauczyłem trochę robić tymi brudzingami jaka, to jeszcze robię jakieś zacieki w różnych delikatnych miejscach, gąbeczkowania jakieś muszę przeprowadzić, bo to ludzie zauważyli, jest za czysto. Więc jest no orki to... raczej nie myją swoich problemów. Ale widzisz, ja od razu się wyługałem teorią, że to są Bedmusi i oni wydają chuj, chuj ze na sprzęt, więc dbają o niego. To jest, to jest, to jest. No ale nie, bo muszę trochę zrobić brodzinku, trochę tam dorzucić skraczy jakieś tak dalej. No i to będzie moje, moje zadanie. No i oczywiście teren. Skiltima, ten bazylikanom i administratum i te wszystkie tereny, które pokupowałem. Ogólnie budynkum. Budynkum, budynku. Budynku, tak, budynku, który wskleiłem, no trochę mi się zawiesił system i zostawiłem to na jakiś czas, ale muszę wrócić do tego i skończyć, bo w październiku będzie Armison Parade w Warszawie, w GW. Napisałem do nich i powiedzieli, że już można e, się... Czym, można już o tym myśleć, już, już składać swoje. I przy okazji sprzedajemy kafelki, wiesz, z, z naszego tego, za jedyne 175 zł sztuka, nie? Bad, a, to, tak, tak, ja tak, mówię, taka sztuka? Czy dwa? No, nie no, no, sztuka. Mówię, aha, to nie, dzięki. <laughs> Tylko to 175 zł No, ale w każdym razie e, myślę, tak, żeby... Możesz kupić Tile'a z Waldu, gdzie jest rozbity Thunderhawk kosztuje chyba nie 1000 funtów, czy coś. Nie, przedobrzyłem. No. 000... Nie, prze, prze, prze, prze nie, nie kołosetki no, koło setki. tak. No, no. Malowałem so, i bardzo fajne rzeczy. W kupiłem sobie w Lerwa sklejkę chyba albo HDF 5 mm za 7 zł. Kupiłem sobie, kupiłem sobie arkusz XPS-u, który akurat jest te, tego samego rozmiaru, czyli tak będzie po, tam wiesz, no, po, po na brzegu. Z arutem ja oporowym go czy co? Ale ja mam dróg toporowy, przytnego, i jeśli podziały przykleję na plastik, na gorąco, żeby się trzymał tej płyty, ja zrobię to wszystko i wyjdzie mnie to może z 30 zł nie? i będzie wyglądało dużo lepiej. i jakość. Taniość i jakość. Poza tym, serdecznie, ten teren, który mam zrobiony, nie wiem czy widzieliście na stronie, na fanpage'u, że on jest taki modularny, że można razem całego go złożyć i stawię go na ten, ten, ten i tam wstawię swój kill team po prostu, jakiś tam, czy tam cokolwiek wymyślać, tam wstawić. Natomiast y, zrobię tak, że wytnę to i będzie można to rozstawić, i będą to osobne tereny, kawa osobne kawałki terenu, nie? Więc tak, tak, taki jest plan. No. I to właściwie chyba wszystko, co malowałem. W międzyczasie jakieś tam detale robiłem na, na kowbojach z Wild West Exodus, bo to chcę zakończyć tą podstawkę gdzieś tam w międzyczasie, bo obiecałem wydawcy, że zrobię Battle Report. Tym bardziej, że mam kolegę w Łodzi, jak się okazało, e, takiego Pawła, który zbudował masę różnych salonów, hoteli i tak dalej. W klimacie wszystko ma pomalowane, i mówi, że. Jakbyś miał modele, to dzwoń się to. No będzie to wyglądało na pewno. No, więc więc możemy mogli zagrać po prostu jakieś demo grę po prostu na fajnym wyglądającym terenie, a nie na przykład killteamowym terenie. <laughs> Bo albo jest sobie. Muszkach piwa i piwa tak, I tak, tak. Bo fajkach no, więc, y, więc tak, więc to jest taki mój progres i chyba więcej już nic nie robiłem. Nie wydaje mi się. Yy, mi się udało a. doknąć prawie że do końca mojego lewiatana. Tam zostało parę poprawek, i jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, ale już no, na stół go mogę wystawić. Yy, I zrobiłem załogę do mojego LandRaidera, który chyba od 2012 jest męczony. Yy, jeden kierownik. No bo brały się ode mnie włazy takie te pojazdowe to tak z 3 miesiące temu chyba. Mm -hmm. Wiesz co, zrobiłem tego, zrobiłem jednego gościa, który on jest, jest, taki, jest taki zestaw trzech kolesi do... Załoga, no. no załoga, no, załoga wystaje no, z tak, w jednej ręce, tak? Tak, I no. jest jeden gościu, który operuje taki bolter montowany na, na, tam na pojeździe, jeden, który wystaje i że niby strzela w kolesiach, który jakby w wlasł na no, czołg czy coś takiego. To co, nie ma w ogóle odzwierciedlenia w rulsach bo to nie jest open top. Tak. Znaczy nie, no bo możesz go te, teoretycznie Można? możesz go, wiesz, na Raj, do, ale nie, no, do możesz. Do wiesz, możesz do rajnosa rajnosa i tak. że Firepoint, nie, czy no, coś w tak, tym tak. stylu. Cool nie. Tak, poza mm -hmm. tym. I masz trzeciego gościa, który po prostu patrzy przez taką lornetkę jakby. Mm -hmm. y więc dokleiłem jednego gościa, znaczy włas mogę wyjąć, mogę do innego modelu, oczywiście czołgu prze, prze, prze, przełożyć sobie. Y gościa z lornetką zrobiłem z tyłu, natomiast y jakby tego gustlika. <laughs> Nie, nie, guslika. szakaszwili Grigory. Grigory, Grigorygo zrobiłem z tego chaosowego, z tej chaosowej części, bo tam tylko ramiona wystają, tak naprawdę. Nie widać, to jest to jest za Mark. I doukleiłem głowę z Mark 4, żeby było bardziej i bo na, na Landku macie dwa włazy jeden za drugim, jakby więc wystaje kierowca, i w tym jakby wyższym, tam gdzie jest, nie wiem, no tam, komandor dowódca czołgu, wystaje właśnie gościu i sobie mhm. patrzy przez lornetkę co tam się dzieje. E, I ten tak naprawdę. Okay. Sławiu, startuj ze swoimi. Znaczy tak, nie jestem 100% pewien co mówiłem w poprzednim, sensie do którego momentu doszliśmy wydaje mi się, że już byłem w trakcie budynków. W każdym razie dokończyłem budynki, jeżeli mówiłem to już w poprzednim odcinku to przepraszam, dokończyłem budynki, które miałem z Imperial Sektora, te stare, które już nie są w sprzedaży. Chyba mówiłem o tym, bo kojarzy mi się właśnie, że mówiliśmy, że weszły nowe budynki. Ja no, skończyłeś budynki. W każdym razie, wróciłem do Sigmara, e, pomalowałem sześciu liberatorów ze Stormcast'ów, czyli wszystkie modele jakie miałem z y, tej frakcji. Dalej, pomalowałem 13 elfów, e, dawniej to się nazywało Lotern Seaguard, teraz to się nazywa Swift Hawk Agent Spireguard żeby było tak. prościej, tak? TM, <grym> trademark <grym> w z, z... tego dziewczyn. to jest z... z um, ale to w blad starego, tak? tak, tak. Of Blood? No Dobra. Teraz, teraz ten boks też jest, przynajmniej był niedawno, bo wypuścili go z powrotem tylko z okrągłymi podstawkami i też były elfy mhm. i skleweni i to się nazywało Spire of Dawn mhm, Spire Dobra, of... ogólnie elfy z włóczniami i tarczami i łukami właśnie oni mogą i bić A, i, widzisz. i strzelać A, widzisz. no ale pierwsze widzisz w włóczni i tarcze Czyli w połączeniu z dziesięcioma, których tam dawno temu, kiedyś pomalowałem, to jest 23. A skończyłeś tego maga, co czytałem? Tak, pomalowanie to jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz to jest mag na piechotę od Vince'a, bo miałem już maga na koniu, z tego samego boksa. Ten mag na piechotę, to mówię, że brudny chary, tak? Brudny chary na dwa rewolwery, a ten ma dwie Ruszki. Rewolwerowiec, Ruszkowiec, Czyli tak, czyli to jest kolejna rzecz, ten mag. Poza tym y, troszkę wróciłem do Ultramarinesów w ograniczonym stopniu, w sensie pomalowałem River Sargenta, żeby do Kiltima był używany. Mm -hmm. I jeszcze kolejnego Rivera i jeszcze dwóch Riverów mam na warsztacie. A poza tym pomalowałem też y, Sepulchral Guard, czyli szkielety, do Shakespeare Spire, całej Warband. I w gruncie rzeczy to jest tyle. Obecnie na warsztacie jest krótka przerwa od bitewniaków, bo robię... Samoloty w skali 1.72, które gdzieś tam mm -hmm. kiedyś w Ashanie był zestaw za 9 złotych, ZTS plasty, no to wziąłem, potem był następny za 11 zł, to też wziąłem i się tego uskładały, miałem takie dwa modele już dosyć zaawansowane, P7, polski myśliwiec i RWD-6, czyli samolot żwirki i wigury, mm -hmm. oba docisnąłem do końca, już są gotowe na podstawku, takim ośmiokątnym, czarnym, tam wycinam z pudełka. Ośmiokątny podstawek do Battletech wycinam z pudełka od modelu producenta, skalę i nazwę modelu i sobie to przyklejam na ten podstawik, to jest takie no, do ekspozycji, mm -hmm. też, co, co to jest. To go robię, robię tylko outboxy, nie, nie, nie robię jakichś blaszek fototrawionych czy, czy, czy w ogóle waloryzacji. To, co jest w to robię, to te kalkomanie, które są, to robię i używam technik bardziej bitewniakowych niż modelarskich, więc jakby prawdziwy jakiś modelarz taki hardkorowy na to spojrzał, to by bardzo chciał zamknąć oczy, ale dla mnie jest radocha, że sobie kleję samoloty tak jak 20 lat temu. Nawet tej samej firmy, hmm. bo plastik to już wtedy działa inny klej. No inny klej, tak, inne malowanie. Tak. Już nie kleje do papierów? Już nie. <laughs> biurowy Stópki. No. Takie stópki jeszcze, że palce trzeba nakładać. To. No, no, także tak. Także to jest tyle. Oczywiście dalej będę cisał Ultramarinsów, bo Ultramarinsów mam najwięcej w kolejce do pomalowania. Ale żeby mi się nie nudziło, to będę to przerywał jakimiś innymi hmm. rzeczami. Tak, to samoloty hmm. I to tyle. A Ty Grzeszku, co ostatnie malowanie? No, u mnie lista jest znacznie krótsza z racji tego, że przez ostatnie bite cztery tygodnie malowałem orkowy Battle Wagon Bad na, na Golden Demona. Także to jest tylko jeden model, ale myślę, że, że całkiem dobrze dopieszczony, każdy jeden element pomalowany. Zresztą mogę się pochwalić tym, że model zajął wyróżnienie, czwarte miejsce był brany pod uwagę do, do statuetki, ale jakaś tam sędziowska pierdoła zaważyła na tym, że niestety się nie załapał. No. Spisek, spisek. całkiem możliwe tym bardziej, że... Brexit, może to tak. No przecież nie mam, że ten konkurs był w Niemczech, nie wiem, czego, żeby się, że się posłuchać. No, nie wiem, to... że no, tak. tak. Tłumaczenia sędziów były raczej, raczej mgliste i mało racjonalne, także... Ale co by nie było, no w cztery tygodnie spędziłem na, na malowaniu jednego pojazdu praktycznie z, z każdym takim bardziej zaawansowanym weatheringiem od jakichś zacieków po, po e, ubytki w metalu, jakieś tam ryski na, na pancerzu, gruba rdza, mm, bardziej taka stonowana. Pokażę mi tutaj fotki, żeby, żeby, żebyście <coughs> widzieli krew, flaki i tak dalej. No nawet masz pomalowane przestrzenie za gąsienicami, to jest rzadkość, jeśli chodzi o modelarstwo, więc... Zgadza się, a to, to akurat dlatego, że to był tego typu, pierwszy tego typu konkurs w moim życiu, więc za bardzo nie wiedziałem, na, na co sędziowie będą uwagę zwracać, więc minimalizując ryzyko, pomalowałem wszystko, co było, z wyjątkiem spodu pojazdu, bo był przyklejony do podstawki, więc i tak by tam nie zajrzeli. Mm, dobrze no i tyle ode mnie. <głos> Jeden model na miesiąc, ale, ale wygląda za to wypaśnie. No dobra, słuchajcie, przechodzimy teraz do e, przeglądu White Dwarfa, najnowszego numeru z e, Adeptus Titanicus na okładce, więc e, widzimy, słyszymy się za chwilę. Okej, okay, przejrzymy teraz sobie Wojdorfa numer z sierpnia, sierpień, obóz, sierpień? Tak. Jakie <grymne> Umiesz węgielski. <grymne> Umiesz węgielski. <grymne> A, w White pierwszym newsem, jaki widzimy na, na, na stronach jest Warhammer 4000 Team, czyli nowy, nowy stary skirmisz, który się pojawia. A, o co? którym mówiliśmy szeroko, więc już nie będziemy się skupiać tak bardzo na tym czym jest, bo możecie się... wrócić do poprzedniego Ta. odcinka. Natomiast możemy powiedzieć o naszych doświadczeniach z grania, bo wszyscy już tutaj zagraliśmy po kilka e, gier. Po kilka gier. Mhm. E, bardzo przyjemne, mi się podoba, bardzo, szybko idzie. Bardzo fajne, że możesz po prostu wziąć sobie kilka modeli, które już masz gdzieś tam w swojej kolekcji bez nawet większego, nie musisz tam tych konwertować, bo one mają z reguły to samo wyposażenie, które może mieć model. Nawet mają, mają to samo, co w pełnej 40 minus kilka opcji, tak. to znaczy mają takie wyposażenie, jakie jest dostępne w pudełku, że na przykład no. CSM-ów oddział w 40 pełnej mają no dużo więcej, special weapons, heavy weapons i tak dalej, a w Kill Teamie możesz tylko jedną heavy weapon heavy mhm. wziąć, mhm. a special weapon tylko plazma albo meldę, czyli to co jest w pudełku, Same. To, co dostaniesz, dokładnie. Więc no, jest fajne, jest szybkie, zasady są troszeczkę innej. Trzeba troszeczkę dokładnie przeczytać zasady, ponieważ można się złapać na paru, na paru smaczkach. Na przykład, na, parę, które... że szarżujesz w pierwszej fazie, czyli w ruchu. Nie? Szarżujesz w ruchu, nie ma czegoś takiego, że jest ruch, mm. jak, jak czujesz, jest to ruch e, faza psjoniczna, faza strzelania i szarża. Mm -hmm. To jest ruch i szarża, faza psjoniczna, która tam ma niby dojść, bo na razie nie ma psjoników. A później jest. Nie, nie, nie, nie. Są. są już teraz? Grey Knights mają. Ale tak. mają. I CSMowie, jeżeli wezmą ikonę, która zadaje demycz ikona cincha, ona zadaje damage w Psychic Face. I to są jedyne trzy frakcje, które są. Jest na, na po ruchu, tak? Korzystają. Dobrze, tak. tak, jest ruchu, Między poś... ruchem a strzelanie. Tak, dodatkowo tak. na przykład mamy coś takiego jak priorytet strzelania, czyli możemy wrzucić jakiegoś kolesia na tak zwane czuwanie. coś się nazywa ready po prostu. Mhm. I oni będą strzelać pierwsi. I tak dalej. No, jest to... więcej y, ujemnych modyfikatorów, jeżeli się tak. na przykład ruszysz, albo jeżeli y, po, połowie po połowie zasięgu broni jest przeciwnik, to masz ujemne modyfikatory. Jeżeli ktoś jest y, za przeszkodą, to jest jak cover save, troszeczkę działa y, mhm. Mhm. Y, i tak dalej. I można na bardzo malutkim stole, bo 20, chyba No dwa. Dzisiaj graliśmy 22 na 22 cale na tej mini planszy z first strike'a tak. i, bardzo i szybko grało poszło. się ok. No, szybko poszło, szybko doszliśmy, w pierwszej fazie doszliśmy do kombatu praktycznie. Mhm. No i co, jest, jest bardzo dużo takich smaczków właśnie, które, które powodują, że to jest wystarczająco inne od normalnej czterdziestki, ale też wystarczająco podobne, żeby było dobre wprowadzenie. Po prostu później grając w dużą czterdziestkę trzeba po prostu paru rzeczach zapomnieć, trochę inaczej grać i, i to wszystko. No i, i tyle. Bardzo, bardzo przyjemna rzecz na takie pick-upy po prostu. Przychodzisz do klubu, chcesz zagrać z kimś przez godzinę, półtorej, nie, możecie, jak już się naprawdę ogarniacie, możecie na godzinę, półtorej możecie zagrać dwa tak naprawdę. Dzisiaj ile tak zeszło, no, półtorej godziny? No tak, z przerwami, co, z przerwami jeszcze, co parę minut na jakieś tam, wiem, herbatę, fajkę i tak dalej. Hmm. Natomiast y, spokojnie jak sobie kupicie na przykład to pudełko First Strike, które kosztuje nie 100-150 zł, coś takiego. Hmm. Macie planszę, macie jeden teren w postaci tego odwróconego pudełka, które udaje hmm. kontenery. Macie dwa kill teamy, i Primarisów i praktycznie dorzucacie jeszcze, nie wiem, ze dwa jakieś pudełeczka po czymś, żeby więcej terenu było, czy jakieś inne przeszkadzajki, można już grać. Dokładnie. Nie, nie spróbowaliśmy jeszcze trybu kampanii, który będzie następnym naszym krokiem, żeby po prostu te postacie sobie porozwijać i nie, żeby do, zaczęły dostawać oczywiście jakieś tam y, dodatkowe umiejętności, bo też jest taka opcja, że mamy trzy tak naprawdę tryby rozgrywki, czyli taki Open, y, mamy kampanię i mamy Match Play, który już jest taki y, dużo, dużo ograniczeń i są dodatkowe zasady, które powodują, że gra się troszeczkę trudniej. Jeszcze nie, znaczy nie trudniej, jeśli chodzi o sady, ale dużo bardziej wymagające to jest i myślenia trochę. Eee, no i kampań, kampanii jeszcze nie spróbowaliśmy, to będzie następny krok, więc e, niedługo może jakiś Battle Report się może nawet pojawi, jak będziemy grać i zaczniemy może z naszą trzymałe kily po prostu. Mhm. Roz, rozpykamy w tym kierunku. No dobra, leźmy dalej, z, zobaczmy sobie, co jest dalej w White Wolfie. Tu mam oczywiście. Yy, nowe, kill teamy. nowe kill teamy wyszły, bo wyszły Fanks of Ulrich, czyli Space Wolves z y, dwoma kominami i wyszły orki z y, tym, jak się nazywa? Podnośnik, Galwanik Servo Tak, bo tak. każdy, słuchajcie, y, GW nam rzuciło takie pudełeczka, które troszeczkę przypominają bandy do Shadespire'a mhm. z tym, że mamy gotowy jakiś kill team jakiejś tam frakcji i Co, jakiś bardzo, kawałek terenu. Warto zaznaczyć, że te kill teamy nie dociągniesz do 100 punktów, na przykład tych Marinesów. Jakby chciał mecz też nie. Play, to są bardziej do open. Orków też nie. Tak, ale ogólnie przykładowyki, tym jak na szybko chcemy, tam nie bardzo, nie bardzo ciśnieniujemy się z graniem, to GW nam zapewnia od razu takie gotowe... Dostajemy parę modeli, dostajemy, możemy sobie zagrać dla zabawy, żeby poznać zasady. Myślę, że w większości ludzie to będą dla względnie taniego terenu kupować. I unikalnych kart. Unikalnych kart, które są tak, specjalne karty z, z, z, z taktykami. Adeptor Titanicus. Do Horus Heresy, jeden chyba na chwilę obecną z najdroższych boksów poza Battle Company, Ultramarinsów, który wyszedł z GW. W tym momencie cena na GW 845 zł za boks. Cena to wydaje wiek. się dosyć absurdalna, jeśli chodzi o starter set. No i nie będąc tutaj fanboyem powiemy, trzeba przyznać, że jest to absurdalna cena, jeśli pomyślimy, że jest to boks dla jednej osoby. Więc, jest to, nie jest to boks dla jednej osoby. Jest to gra planszowa i tych modeli nie użyjesz sobie w zwykłej 40 w żadnym innym systemie, tak? Nie. Natomiast na obronę, tak Devil's Advocate, na obronę, nie jest to gra, która będzie zamkniętą grą planszową, bo mają, będą do niej rozbudowywali nowe postacie, czy nowe modele i tak dalej. I tak naprawdę połowa tych modeli, które są w boksie, to jest armia dla jednego dla innego gracza. Wystarczy dokupić do tego podręcznik za boks ten startowy z podręcznikiem zasadami ze 170 zł, czyli robimy 1000 zł z tego już prawie. Mm -hmm. A, patrząc na, na ceny GW, tak, bo oczywiście w cenach lokalnych naszych sklepów będzie to dużo taniej. No i mamy... 700 zł. No to... Tak, no, ale to już, jest, to już jest 350 zł za ekskluzywną planszówkę. Powiedz mi, budynki są w tym dużym boksie, czy też są ja w duży, W dużym boksie dostajesz Ruleset, czyli ten boks mhm. z zasadami, z tymi. z kartami data slatami, data slatami, okay. wzornikami, które już nie są używane od 7, edycji, od 7 edycji, są z powrotem tutaj. Ze wszystkimi specjalnymi kostkami, znacznikami i tymi znacznikami, obiektywami, takie tam są mhm. działka i tak dalej. Dostaniesz dwóch Warlord Battle Titans dwa boksy nightów po trzech mhm. i dostaniesz dwa te boksy z tego co tutaj nie jestem pewny ale ktoś mi mówi że są dwa boksy z tego, co zrobisz w, w, w ruinach tutaj jest możesz kupić jedną a w boksie tym dostajesz podwójnie ale to nie jest nie jestem tego pewien znaczy, znaczy wiem, na wiem na pewno że ten boks wychodzi yy, znacznie znacznie taniej niż jakbyśmy musieli wszystkie komponenty kupować oddzielnie bo mhm. one Szczerze powiedziawszy, to jak zobaczyłem te 13 Krispinami i powiedział, że to chyba ze 150 zł. 175 zł. 175 kosztuje, złotych kosztuje to się nogi podobnie nie Tu chyba gdzieś będą cenę, jeśli, jeśli się nie mylę, ale mogę się mylić. No nie, mhm. no jest to, kupując to osobno, przepłacimy dużo więcej. Lepiej jest kupić po prostu box. jeżeli chcecie się zdecydować na tą grę, to po prostu wejść w nią teraz i kupić ten duży boks, bo zaoszczędzicie dużo pieniędzy. No, jeden minus, jaki zrobili, to taki, że. Kupując ten set nie mamy tam nawet tekturowych modeli, na których możemy, na których możemy sobie pograć i przetestować zasady. Nie dostajemy zupełnie nic tutaj. Nie mamy nawet, tak jak tu wspominał o BattleTechu na przykład, że dostajemy tekturowy model, który możemy sobie tam pośmigać, nie po stole i zobaczyć. OK, zasady mi pasują, mechanika jest fajna. Ida i zainwestuje sobie na, w paczkę, w którym są wszystkie modele, które potrzebuje do gry. Nie ma czegoś takiego. Mhm. Więc dostajemy za 170 zł po cenie GW pudełko, które mamy mamy czyste zasady, jeżeli chcemy sobie zagrać, to musimy sobie proksować jakimiś puszkami yy... do piwa i coca A powiedz mi, bo Crispin miał taki tekturowy stędzik. Z... Ale to była, to była promka taką, którą no rozdawałem. No właśnie. To, to, do... to był taki cieniutki papier jak kartka po prostu, 80 gramów. Czyli tu. jeżeli jeżeli masz przychylnego sobie właściciela sklepu, to możesz dostać ewentualnie wtedy takie proksy. Czy możesz dostać po prostu, jak przyjdziesz do sklepu, bo hmm. oni to mieli rozdawać, tak? On to tam u niego leży, możesz sobie wziąć. Tylko, że nic tym nie zrobisz tak naprawdę, no bo to nie jest do czego użyteczne tak? no szkoda bardzo, że nie ma nic, co można było sobie wykorzystać do sproksowania chociażby, tak? No, ale, no cóż, GW nie zawsze mam podejmuje model decyzje. Znaczy inna sprawa jest taka, że te modele naprawdę wyglądają ładnie. Wyglądają super, ale no cena odstrasza. Jakby to. taki boksik kosztował, nie wiem, 450 do 500 zł. Ale wiesz, mi się jak też... bierz, bo zazwyczaj większość starterów do 40 i i ogólnie innych systemów GW oscylowało gdzieś w okolicy tej ceny. Nie wiem, powiedzmy 475 mniej więcej. No, powiedzmy, że między, nie wiem, 400 a 500 zł. Hmm. No. Słuchaj, nie chcę, nie chcę jakichś złych słów mówić na Titanicusa, bo po prostu nie jest to moja bajka i w ogóle się w niego nie wkręcam. Natomiast, ale? dla porównania, nie, no, nie mówię ale, bo to jest potoczne, mówię natomiast. <śmiech> Rozważcie taką rzecz, jeśli chodzi o politykę cenową, koszt wejścia w grę i tak dalej. To jest Titanicus, jest systemem w przybliżeniu w skali 6 mm, tak? czyli małe budynki, małe ludziki 6 mm, duże roboty chodzące po polu walki i strzelające do siebie. Wychodzi w najbliższym czasie już miał swoje demo na Genconie i tam sprzedali ileś egzemplarzy, ale niedługo będzie do ogólnej sprzedaży starter Battleteka mhm. i to jest Beginner's Box, to się nazywa. I to jest dla ludzi totalnie świeżych, którzy w ogóle nie mieli kontaktu z Battletekiem, jak na przykład ja i planuję to kupić. Box zawiera w sobie dwa modele plastikowe, od razu sklejone, gotowe, w całkiem przyzwoitej jakości, to już jest kwestia gustu, czy Wam się estetyka Battleteka mhm. podoba, czy nie. Dwa modele plastikowe dodatkowo bodajże osiem tekturowych modeli, które też można mm. w późniejszych grach wykorzystać. No takie płaskie razie. w tekturkę wkładasz jakieś. Tak, ma przód i tył, bo to jest mm. istotne akurat w rulsach battletek gdzie masz przód, gdzie masz tył. Mm. I ma zestaw uproszczonych rulesów, ma książeczkę z flafem, z mapą Inner Sphere, czyli tam tego przeświata tak, mm. battletekowego. No i oczywiście tam zachętę do kupienia większych boksów i tak dalej. Taki boks, który wyjmujesz z pudełka i możesz grać, możesz pomalować te dwa plastikowe mm -hmm. nicy, na przykład. one są niepomalowane. Są niepomalowane. Mm. Taki boks kosztuje 20 dolarów. Czyli 80-90 zł. Po tak, tak. 80 zł bardziej. Tak, więc no, no, no tak. Jest, jest pewna rozbieżność w tych paradygmatach, jakimi się kierują dwie różne firmy, tak? No tak, tylko że weźmy też pod uwagę, że GW nie sprzedaje tylko modeli i systemu, a, a taką firmą jest, jak się nazywa? Catalyst Games. Catalyst Games. Oni sprzedają zasady, modele są dla nich drugorzędne, tak? To kiedyś też zauważyłeś. Mm -hmm. Oni poza tym, że sprzedają grę z robotami, sprzedają przede wszystkim Fluff i jakiś tam... IP, sprzedają. IP, tak, ale jeszcze sprzedają ten prestiż, tak, że ci Czecie, co grają... ma wiekowo też jest z lat 80. Mm -hmm. Więc to nie jest tak, że któryś ma dłuższą historię. No nie, nie, ale mnie bardziej chodzi o to, że... No nie, przepraszam, Warhammer masz to latki lat historii. A, no tak. <laughs> ale chodzi mi bardziej o to, że oni sprzedają właśnie tą całą otoczkę do tego, tak? A Battletech jednak jest system niszy w niszy w niszy pewnie i... No bo nie jest to taki system. No, udział w rynku na pewno ma mniejszy, ale z kolei miał dużo bardziej udane gry komputerowe. I wydaje mi się, że więcej się sprzedało Mech Warriorów niż nawet Dawn Warrów, które były dosyć udane. Szczególnie trójki. się um, no, no, <laughs> nie mówię. Dobra, ale wróćmy do do, do, do Tatańcus. Tak, nie jest to super cenowo opłacalne, natomiast no, wygląda dosyć epicko i zajebiście, więc jeżeli lubicie roboty, to po prostu... Zastawcie samochód, nie wiem, nerkę, wątroby śledzione i po prostu wyrzućcie kasę, albo płaccie dwa razy więcej, później kupując to wszystko osobno, bo na chwilę obecną jest, jest możliwość zakupienia tego w dosyć intratnej cenie, aczkolwiek no, jak to się mówi, no, biorąc pod uwagę, ile to, to kosztuje cała resztę. No. Dobra. Dalej mamy Nuser of Sigmar, coś nowego. Hunt znowu, ponownie? Tak. Rozszerzone je... jakieś modele, czy. To co nie, było właśnie, nie za bardzo tutaj ogarniam. Chyba to samo. Nie, jakieś tam pojedyncze. Ten, powóz był, ten powóz był ostatnio? był chyba. Tak, bo mówiliście, że jest fajnie w taki przekręcony jakby Nie, dobrze. Stormcast Eternals, też wychodzą jakieś coś nowego tutaj jest? Czy nie, nie to, to, to, z... są ci z, to są ci jakby czarodzieje Stormcastów z, z zeszłego numeru, tylko tutaj mamy bardziej wyeksponowane te modele na tych jakby gryfach, chimerach mm. takich, jakby, przepraszam. <śmiech> Picie piwa <śmiech> i podcast się. Basie ba cię <śmiech> Bardzo Dobra, dalej mamy e, nowości do Nekromundy. Wyszedł Gangur 4 e, z klanem Kaudor, czyli nowy, kolejny już od Piąty Flagelanci Nekromundowi. Moherowe Berety 40. A, tak. Trochę. trochę tak i flagelanci. Szósty już gang, jeśli dobrze liczę, do Nekromundy. Oczywiście w Gangur 4 nie tylko są rzeczy do, do Kaudorów, są też dodatkowe misje, dodatkowe zasady. Jeśli chodzi o kampanię, jeśli dobrze kojarzę. No i co tam mamy? Mamy kampanię, mamy moce psjoniczne, mamy różne bestie, które kiedyś były w osobnej książce w ogóle do nekromody. kiedyś, kiedyś, kiedyś. No teraz też są te, teoretycznie w. Będą do kupienia te stworki z Forja. Dla Goliatu będzie taki jakby krokodyl, mhm. dla szereg będzie coś, co przypomina jakby skrzyżowanie jeżozwierza zwierza z panterą. Okay. Tak jakbyś miał dzikiego kota, ale z takimi jakby Kulcami. szpikulcami okay. pojedynczymi na, na grzbiecie. One I nie pamiętam nie, nie bo dopiero je mm. pokazywali, znaczy parę miesięcy temu pokazywali koncept arty, a widziałem już y, na jakimś tam weekendarze czy coś takiego, pokazywali temu, takie, wiecie, zanim wejdzie mm. do produkcji, to pokazują ten model taki Trzyłowo. jeszcze niepomalowany, po, nie mm. zrobiony już w gablotce. Okay. I nie wiem jakie będą stworki dla innych gangów. Okay. Sądząc po tym modelu dla tych, jak, jak się nazywają ci tacy odlewnicy? E... odlewnicy, Orloki? Orlokowie. Miranda No właśnie. E, mają.. E, o Ukraińcy? O, orlokowie mają ten, Orlokowie mają tego bohatera z tym cybermastifem, więc może. Wiesz, coś Nie będziemy mówić o odlewnikach na podcaście. Będziemy, bo będziemy też mówić o tym, co Forge robi z cenami. A okej. Okay. <laughs> No Ale dobra, będziecie się ruchać. Że <śmiech> <śmiech> tak czule mówicie do siebie. Tylko macać. <śmiech> po, po podcaście gejowskiej, ja Orgia mam do ciebie, chłopaki. <śmiech> Dobrze że wcześniej do no, domu. No. E, no dobra. E, <śmiech> Dodatkowo będą jeszcze zasady do, do rozgrywek, co mnie bardzo dziwi. Skirmish Games? Necromunda jest skirmishem i mamy do tego skirmishowe rozgrywki. No nie wiem, może jakieś pick-up games. Bez, może wiesz co? Bez może chodzi o tą jakby planszówkową wersję. Tą wersję necromunda. 2D, że nie ma. Może, okay. tak? że może, może, może, tylko w kanałach. Tak? A tak. sam gang wygląda ciekawie, nie jest to moja estetyka. Są bardzo tacy średniowieczni, nie wiem. Bardzo mi starego fantaziaka. Podoba mi się, że koleś nie, czy na głowie, czy na plecach nosi świece. To jest troszkę to, ry tutaj, to, ry tak. ryzyko pożarowy, nie? Tak. W poprzednich wersjach on miał tam taki kaganek, miał po prostu na głowę, wiesz? Ym, bardzo fajne modele, jeśli chcecie sobie zrobić jakiś gang ym, kultystów. kultystów o, yy, właśnie. Albo modele, paczka kosztuje chyba około 90 zł w lokalnych sklepach. No, to jak i piechoty, tak. Więc dokładnie to samo wydajecie, macie trochę inne modele i dużo więcej na pewno smaczków możecie dorzucić do, na przykład możecie zrobić z tego no, fajne kill team, dorzucić kilku takich kolejnych. Usza, no. która jest wyrzutnią rakiet. <śmiech> to jest czat. Rambo z trzeba przejść z granatami, ta. nie? Dalej mamy star players do Blood Bowl, a tutaj nie wiem czy to są zupełnie nowe modele, czy, czy, nie, to są, wiesz, czy już one były. To są modele, które już wyszły. To nie wiem, to nie. Ale wiesz co, bo oni je, ostatnio widziałem, że je na Forge'u w Bundle wyrzucili, że możesz jakby wszystkich star player'ów kupić naraz. Wszystkich naraz. Czyli zaoszczędzasz kliknięcia, mhm. bo nie musisz ich klikać osobno, tylko aha. klikasz na bundlu. A płacę za to zaoszczędzenie kliknięć? No, czas, czas zaoszczędzasz aha. kliknięcia. A czas to pieniądz. Często pieniądzenie, okay. no bo tak. No dobra, Tales from the Black Library, coś chcę powiedzieć? Coś ja mogłem troszeczkę powiedzieć na temat książki Slave to Darkness, bo zdążyłem przesłuchać połowę audiobooka, zanim go YouTube'a zdjęli. To jest ogólnie rzecz biorąc po wydarzeniach Wolf's Bane Horus jest ranny po walce z Rasem. Spoilers. Yy, natomiast, yy, jakby na, yy, natomiast jakby ostatkiem sił wydaje rozkaz, że yy, jego tam jego yy, wielcy ci kapitanowie mają zebrać wszystkich jego braci tych, których da się zebrać do kupy i mają mieć yy, yy, zbiórkę po, na ulanorze, żeby hmm. było bardziej cynicznie i złowieszczo tam gdzie Horus został mianowany na, na urmastera, Warmastera mają się zebrać na Ulanorze i ruszyć na Terę. Więc yy, no Malagaust, yy, the, Twisted i, i podkom... the Twisted i reszta tych jego i reszta jego podkomendnych próbują zebrać Perturabo, bo a który wyciągnął najkrótszą słomkę i ma iść w <śmiech> Perturabo. Perturabo. Perturabo. W ogóle Perturabo dostaje od Nurgla ofertę, że, no jak pójdziesz po angrona, no, bez mojej pomocy. Znaczy, oczywiście to jest nie, nie że Nurgiel mówi do niego bezpośrednio, nie, tylko. Tak, nie. nie, nie, nie. Spotykają yy, są synów Chorusa, którzy zostali wciągnięci ileś lat temu w jakiś Warp Storm mhm. i wypadają, właśnie tacy obnurgleni, mhm. i mówią, że, o jak spotkasz się ze sługą. Boga krwi, no to będziesz miał przyjebane, ale jest cheat na to, na wiesz, więcej życia. Wyższy Pasek życia ci się rozciąga i możesz to wtedy przeżyć, na co Puerto bo odpowiada ogniem z lasera. <głos> I nawet, nawet jest napisane, że... Yy, tak go to bardzo obraża, że nie bierze swojego młota, który dostał po, po Ferusie Manusie, tylko po prostu leci do kolesi i ich gołymi garściami po prostu rozpryskuje na kawałki tych durglików yy, i jest bardzo fajna dynamika jeżeli czytaliście te yy, nowelki, które były yy, opisem bitwy o Talarn yy, jest ten yy, pilot yy, szef, szef jakby lotnictwa Iron Warriorów i jego przyjaciel z Thousand który też jest jakimś tam przerąbanym asem lotnictwa Thousand i ogólnie obaj Primarchowie jakby zlecają, żeby jeden ma tam troszeczkę bić sztylet pod żebra drugiemu i ogólnie go jakoś tam przekabacić, coś od niego informacji wyciągnąć. Jest taka fajna dynamika, że Przyjaźnią się, bardzo się lubią, ale jakby obaj mają rozkazy, że jeden ma wydymać drugiego i tak jakby tańczą wkoło całego tematu. Nie skończyłem czytać, nie wiem jak się kończy, natomiast na razie jest bardzo fajnie i co ciekawe nie ma, bo zazwyczaj te herezyjne książki mają tak, że macie rozdział na przykład ze strony lojalistów, rozdział ze strony y, zdrajców, natomiast tutaj lojaliści się pojawiają tylko jako wrogowie że gdzieś tam na przykład NPC. jest y, y, wiecie, jest jakiś dogfight i na przykład widzą, że, że na, tych, na skrzydłach y, wrogiego myśliwca jest Ultima, Ultramaru i zero w ogóle lojalistycznej strony, przynajmniej w tej części książki którą zdążyłem przesłuchać. Może będzie part tu i tam będzie, wiesz... No Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy, bo... Bulls może... Bane, przeczytam to, to ci powiem, jak się kończy. Czy na pewno zdążę po prostu do, dopaść tą książkę w jakiejś innej formie niż audiobook i też ją pociągnąć do końca. Ja we Flafie jeszcze nie jestem tak daleko, bo skończyłem parę, parę tomów wcześniej, ale jestem zdziwiony, że Perturabo nie strzelił Focha na, na Farusa po tym, jak go chciał fulgrim wydymać. E, w oku terroru. To, co to, chciałby załatwić. Są tam jakieś takie rzeczy, natomiast yy, no, no jest ta taka jakby pokrętna logika Urhamerowa, którą przy, jakby zawsze przyrównuję do logiki bóstw greckich czy skandynawskich, tych wszystkich mitologii, że a dlaczego on tak zrobił? Yy, bo ponieważ próbuję wyjaśnić jakieś zjawisko za pomocą bogów i jeżeli mhm. zaczniesz wybijać w tym dziury, to nie będę mógł tego zrobić. Mhm. więc bofa była tego wymaga mhm. i... E... To, do 30 jaki ma poziom tolerancji, a w 40 primarisy, o kurwa... Oby... <śmucham> Oczywiście, bo jest... <śmucham> <śmucham> Stary, jest... po prostu. Rezja Chorusa ona by mogła być w tle cały czas, natomiast sam koncept, że o jeden gościu się zbuntował, wziął połowę legionów i poszedł na... To mogłoby zostać w takiej postaci. I to jest jakby... Możesz to rozwijać i możesz dodawać do tego. Mhm. To jest tak jakbyś. Dostał... To tak jakbyś dostał stek. Możesz do niego dolać. Nie wiem, możesz dać. Nie wiem, cukierki do tego steka. Mhm. No jest to mhm. dziwne. To jest Ale stek. to jest nadal dobry stek. Natomiast, jakby, flaw ósemki to jest takie. Okej, okay, jest coś dziurawego. I teraz nie dodajemy do tego, tylko próbujemy ten te stek, spalony stek połatać. Kurwa, mać, Dobra, może go. oblejemy go czekoladą. Nie, czekaj, nie zadziałało. Nie, ja bym się cieszymy, a... by już był pokrojony. To, to tutaj powstrzymać, nie, więc, no. musimy powstrzymać Musimy bo znowu zejdziemy tak, w Tak, nie nie, chcę w na to nie, chodzi o to, to że. Ale dało się strygerować. Jest... Dobra, yy, chodzi o to, że jest ten. Yy, nie dokończyłem, więc nie wiem, jakie są do końca motywy. Spoko, lecimy dalej, dalej mamy z, ciekawych, z ciekawszych rzeczy wstęp do Warhammer Underworld Shadespire, które już niedawno... Blisko rok temu wyszło, więc... Rok temu, ale już tak. mamy wszystkie bandy, które zapowiedzieli. Tak, tutaj już mamy skończony cały pakiet, mamy 8 band, wszystkie karty, które mogą na chwilę obecną wyjść do Shadespire. Na Warhammer Feście zeszły weekend było ogłoszony Warhammer Underworld's Night Vault, Czyli tak jakby... Nocna krypta. Nocna... Tak, tak, no ale... z no, czym... tematem umarlaków będzie, tak jak nowa edycja Tak, Umar, tak, tak. tak. tak. Będzie, czyli mamy po prostu Warhammer Underworlds. Do tego trzeba się przyzwyczaić, to nie jest Shadespire, tylko Warhammer Underworlds. I po prostu zasady zostają te same, natomiast będą nowe bandy, nowe karty. No i teraz wszyscy się zastanawiają, czy karty będą wymienne, czy będzie można grać nowymi bandami z najwolków. Mam no. hipotezę, no. że będzie to zrobione tak, jak Fantazy Flight zrobił z X-Wingiem, nową mm. edycją że modele możesz użyć, ale karty masz inne do modeli. Ale o czym Ty mówisz? Przecież nie będą wydawać kart do tych spajerowych. Dlaczego nie? Bo nie. Dlaczego nie? Bo Onzyk i tak No Nie, bo nie będą ich wydawać, bo wydają po prostu nowe bandy. będzie Nowych 8 band do po prostu z innych band, jak marlaków czy coś i ich karty. I po prostu w innym realnie i to wszystko. Okej, a dlaczego nie mogą wyjść nowe karty do nich? Bo nie ma sensu ich zmieniać, bo w x a czy robią wszystko, z No nie, poczekaj, znaczy, bo, czekaj, bo nie zmieniali, bo zmienili system, mechanikę zmienili. Nie, mechanika jest ta sama. Nie nie jest ta sama. To, samo. No to po, po, porozumanie z osobami, które mówią, bo jest zupełnie jest inna mechanika rozgrywki. Ale nadal masz, że przystawiasz naczniczek, tak? Masz y, counter, gdzie no ustawiasz. o organole, organoleptycznej mechanice. Były jakieś zmiany mechaniczne, że wam ja no, ja nie, nie, nie, że stare karty są nieważne nie po prostu. No. Nie? A, I dlatego musieli wydać tak, jak w sumie, modele zostają, jakieś komentarze znaczy, No, dobrze, ty uważasz, że nie wyjdą nowe karty, ja uważam, że wyjdą. Zobaczymy już całkiem nie Ja tego, uważam, że będzie. Hammer Underwatch będzie 8 band, będzie 8 z nowych zestawów talii kart dla nich. Mhm. Jakiś może właśnie znowu też Leaders, Pack, coś tu nie się to Tak. I tylko teraz jest pytanie wśród, wśród, wśród, na, tam na, w środowisku, czy będzie można grać, mieszać bandę, na przykład wiesz, czy w tym zakresie one będą wymienne. Na przykład ja będę mógł sobie wziąć karty z Spire i z Nightvolt i zagrać swoimi karsnallami, a ty wziąć sobie nową bandę jakąś, i wziąć trochę kart z Shadespire i z Nightvoltów i zagrać ze mną, tak? czy to będzie możliwe, czy będą no to moje zupełnie zdaniem, osobne nie, paki po prostu. Moim zdaniem nie, bo na kartach Shadespire masz, yy, że to jest karta, która jest z, y, tam 400 ibaś chyba, mm -hmm. czy coś takiego, tak? No ale To zobacz. jest zamknięta talia Shadespire i policja Ci nie wiedzie do domu, ja będziesz gra w mm -hmm. Shadespire, mm -hmm. ale jak chcesz turniej w Night Vault, to będziesz posiadał nowymi kartami. A mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że będzie tak jak w Magic the Gathering, że mamy co jakieś tam co sezon, czy coś tam i po prostu, wiesz, dokładasz sobie to jakiś tam Ice, Ice Age, czy jakieś coś, na to ten, natomiast... Ten... Ja na etapie iSage się zatrzymałem z Magic więc to są jakieś zamierzchłe czasy. Ale właśnie, że mógł sobie wymieniać te karty, korzystać tylko z nich, nie? znaczy ze wszystkich. Ale zobaczymy jak to będzie, zobaczymy co GW wymyśli. Na razie jest ciekawie, bo um, zamknęli jakiś rozdział tak, przez rozwój. To jest zamknięty produkt, gotowa gra, tak? Można tak. Jedna rzecz. rzecz, która mnie trochę irytuje, bo wszedłem na stronę tej polskiej firmy Safe Sound, która robi pianki mm -hmm. nie? i pomyślałem sobie, dobra, zamknęli już system, mam wszystkie bandy, przechodzę prze, przez te bandy, maluję je. Chciałem mieć ładny zestaw, gdzie mogę je wszystkie spakować, a nie w, wiesz, w zwykłe kwadratowe, proste, ramki. Te gąbki. gąbki. Chciałem mieć w jedno miejsce, gdzie mogę je wszystkie włożyć, na przykład dwa pudełka czy coś. I firma Safe and Sound, jeśli ktoś słyszy z tej firmy, to po prostu zastanówcie się nad tym, co robicie. Zrobili tak. Jedno pudełko, w którym trzymasz, trzymasz wszystkie figurki. Jedno duże pudełko. Na wszystkie osiem band. Na wszystkie osiem band. Nie ma miejsca w nim na karty, na żetony, na nic. Z drugiej strony masz. Jedną tray taki, gdzie możesz wkładać np. 5 figurek z danej bandy, karty, obiektywy, te ploje i tak dalej, i kostki. Natomiast nie ma miejsca na pozostałe tokeny, gdzie jest dodatkowy tray. Także, żeby skompletować sobie wszystko, żeby włożyć to wszystko w jeden jakiś zamknięty produkt, np. dwa pudło, które w sobie schowam do szafy i to będzie mój Shadespire i Zaraz kupię dwa kolejne i zrobię sobie Night Vault. Nie ma takiego produktu. Muszę albo zrobić jedno pudełko na same figurki, drugie na wszystkie karty, wszystkie znaczniki, wszystkie karty i, i, i wszystkie knurkowskie. Jestem trochę oszczarowany tym, że. Problemy pierwszego. Tak ja jest. No ja, ja lubię kolekcjonować. Nie mam się w całą brak. <laughs> moje, moje figurki cierpią w prostokątnej gąbce. Lubię customowe rzeczy, no co mam na to poradzić? No. Dalej, z nowości, które są zapowiedziane, tutaj mamy Warhammer Rage of Sigmar Champions, czyli karciankę w stylu Magica chyba, nie? M nie, jest tego co bardziej nie Magica, tylko jak się nazywa ta Blizzardowa He he he chyba coś bardziej w tym stylu. Y karcianka, do której jest potrzebna plansza, na której musimy zatrzymać tokeny, więc... Ej, w wincie, nie że masz te trzy... Tak, tak, tak, tak, więc... Y Zobaczymy, co to będzie. Mnie zupełnie ta trzymka nie, nie interera, ale... Wy... No kogoś może, kogoś Nie można może do... tego malować, więc nie mój skop. Nie. Nie, no... Znaczy I... mógłbyś, mógłbyś? No, jakby <laughs> Je... mi to powiedziała, legenda polskiej sceny, magiko... łódzkiej sceny medzikowej. E, karty też możesz malować, możesz sobie wkleić kartkę tam, gdzie jest grafika i namalować sobie grafikę. Tak usłyszałem od poważnej osoby, która mi powiedziała, że... Czy znaczy, ta poważna osoba ma sklep? Tak, miał sklep, ale już nie sprzedaje GW, Tak. Tak? E, i tak? Tego nie wiedziałem. Dostała bana za to, że sprzedawała poza poniżej ceny za tak. sam. W każdym razie, e, Czyli ta osoba mi powiedziała, że tak, możesz kupić sobie kartę za 40-50 zł, a później wziąć ją, zniszczyć, uznając moją umiejętności malarskie. I po prostu tak. No, no stary, masz, masz karty, które malują naprawdę grube osobistości, daj? No, tak? No tak, i, i, i ja, ja mam pomalować to lepiej. Ja sobie. zrobię lepiej. <laughs> I, ja, i jak, ta, jak ta stara baba co Jezus odnawiała. <laughs> Fresk. <grywa> Może jakiegoś, nie wiem, jeść sama smoku, a to tak... <grywa> <grywa> jak... Obrazki, tak jak arondymski Dembski-Boden robi tak, okładki. <grywa> w Gdzieś? <pęcie. grywa> nie. Gość robi, pisarz z Black Library, Znowu. w Paint'cie, robi takiego. wiesz. Patyczaki takie z, z mieczami i, i później wiesz, masz taką okładkę, że na przykład wiesz, Ungrown stoi plecy w plecy z lordgarek do no, walczą <coughs> tak, w koło. No, A takie, wiesz, ludziki <coughs> kurwa, wygięty, nie? Ale ja, ja A, jak... Później patrzysz, o produkt, tak wiesz, epicka po prostu okładka. Ja nie, nie, nie, nie. Ja, jak, słuchajcie, ja jak nasze te, nasze te awatary projektowałem, to też wysłałem Ance stół, tu namaluję jakieś farbki, tu coś tu jednego gościa po lewej, jednego i po prawej drugiego. A wiedział o co chodzi, wiedział co ma zrobić. Na Facebooku, je, na Facebooku jest cały ten przecież tak, tak, jest, jest na biorę, proces. Tak. Jak jak jak wyglądał mój koncert, a jak wyglądała Anki yy, praca na końcu. No to właśnie, to właśnie. Yy... Tak mi zasugerował, że Dobra, tak robię. Dawaj do Leaders Models, bo reszta to jest samo. No bzdury. nie, no czekajmy, no jakby bzdury. Jest, no, mam tutaj port, jest. który pokazuje jak um, wygląda mniej więcej rozgrywka w w, w, w co? to jest Titanicus? No mówię, że bzdury i Przestań hejdzić. I tu mam już zapowiedź, po pokazuję tereny, które będą dostępne. Będzie można sobie kupić te płytki do grania i będzie jakaś plansza do gry, bo po prostu wadę proste. a te budynki są też starterzy, tak? Tak. Te, te, te budynki, które tutaj widzimy, takie wieżowce. Klocki takie. I z tego, co wiem jeszcze ja ich nie składałem, oczywiście, bo nie odpokowałem swojego pudełka, ale ktoś mi mówił, że te budynki można, one mają, tak powiem, każdy plastik ma dwie strony, więc możesz sobie złożyć je albo tak, albo na lewą, albo na prawą stronę, że tak powiem, nie? Więc one mają więc możesz zrobić. Albo to... w silikonie i zrobić City Fighter. Możesz, tak? No możesz zrobić. Tylko, że to jest zupełnie jakaś inna skala, tak? No... Na 6 mm. Na 6 mm, więc do, do 40 zł się to nie nada, chyba no, że. do tego. Taki... Masz gęściej stół za A, zasadzie. no tak, tak, tak. To może, definitywnie. No więc. nie wiem, no Dla mnie to wygląda całkiem fajnie. No jest, jest to bardzo kuszące. Szczególnie ten element tutaj, tak jak sobie przeczytałem. Słuchałem ludzi, którzy przede wszystkim grali w to i grają w to już. I ludzi, którzy. No, rozpakowali, przeczytali zasady, tak więc jest dużo myślenia, tak się... dużo myślenia, dużo planowania w, no, w tej grze, bo no, musisz na początku, masz w fazy takiego rozpoczęcia, że, czy, czy chcesz przegrzewać niektóre rzeczy, czy chcesz odpalić jakieś systemy. Jeśli ich nie odpalisz, to później możesz mieć przestranę, bo czegoś nie zrobiłeś. Jeśli na przykład coś zrobisz, dacie ci jakiś bonus, w, załóżmy w ruchu w strzelaniu, ale później możecie coś tam przegrzać, coś ci nie zadziała, pan pancerz ci pójdzie, czy ta osłona. Jeśli chodzi o kuszenie do tej gry, to jedna rzecz może mnie skusić do tej Titanikusa nie ukrywam, w przyszłości kiedyś tam, jeżeli wyjdą Marinsi i będę miał trejki, tak jak było w Epiku, tak? że masz trej z oddziałem Marinsów. Nie wydaje mi się chyba, że zrobiłem... Ale to. będziesz wtedy musiał oderwać tego jeźdźca z małego rajdosa. No tak. <śm> <śm> Model <śm> zobaczycie <śm> teraz. Tak, wrzucimy fotę modelu, gdzie taktyk, taktyczny Marin jeździ sobie bohaterstwo na epickim ragosie. A, ja a ja nie jestem pewien, czy, czy w przypadku nie widziałem zdjęcia, na którym był e, taki bardzo mały Marin. Tylko nie wiem, czy on był tam wstawiony... E, Bo ktoś dla Fanusy zrobił? Tak, e, dla, poru, dla porównania skali, czy faktycznie będą je potem jest wypuszczać. Jest szansa, jedna rzecz, e, Adeptus Titanicus jest o tytanach, tak? Jest szansa, że wydadzą produkt później, na przykład za rok, który hmm. będzie na przykład Epic, tak jak był kiedyś Epic, hmm. że zmienią skalę epika, bo Epic w ogóle jest w innej skali chyba z tego co ja wiem. No to jest, nie jest 6 mm, to jest tam 10 czy 15 czy jakoś tak. I zrobią coś takiego, że właśnie będą Landridery, jakieś tam... Blade. Hmm. Nightcap... No bo w sumie, w sumie niektóre Blade'y chyba tam yy, Falkion, czy hmm. yy, nie pamiętam który. Jest do zabijania Tytanów. On ma takie wielkie działo, do, żeby uszczelić I będziemy, mógł, i będziemy mogli wie. sobie wziąć modele z Adeptus Titanicus, gdzie jest zamkniętym setem do pewnego stopnia. I tam mm -hmm. walczymy tylko Warhound Endup, tak? czy nie, no przepraszam, Od, mm -hmm. Do Night'a w górę. Mm -hmm. Ale będą też jakieś jak, jak, Super jakich, heavy jakaś heavy wersja, wierzy. gdzie trochę pójdą w dół. Czy do piechoty zejdą? Wątpię, bo to by było już tak naprawdę. To, piechota wypiku była mała. Co dopiero teraz jakbyśmy to zrobili w 6 mm, mm -hmm. ale kto wie, no, to możliwe. ale kto wie. Natomiast. Y może wyjść tak mówię, no może być coś zupełnie osobnego, tak? więc... Wiesz, wyglądałoby to fajnie, jakby na przykład jakieś, nie wiem, Fanderhołki y latały albo coś takiego. Nie? Wiesz co, no jest ten... szwadron, na przykład, że masz trzy, tak jak zlepione jakoś ze sobą. Nie? Trochę coś w tym stylu zrobili, tak jak mówię, te, m, taki rozwój gry zrobili w Dystopian Wars. To. Dystopian Wars było systemem bitw morskich statków e, i zrobili w pewnym momencie, z, z, zaczęli dodawać do, tej, do Dystopian Wars e, samoloty. I później za, po jakimś roku, czy jak ja już przestałem grać, zaczęli dostawać, dodawać piechotę. Tylko że ta gra wtedy go dawali do głównej gry, że wiesz, potrzebujesz je, żeby zagrać. Nie, że to nie jest tak, że masz adeptus Titanicus, ale tu masz, nie wiem, Epic, 40, edyp, Epic Titanicus, czy coś adeptus mm -hmm. epicus. Kurde, mm -hmm. I możesz sobie grać z piechotą i tak dalej, i z, lataj, i z, i z latajkami. Tam było po prostu dodawane to do głównej gry i po prostu ta gra dla mnie zataczyła sens, no bo chciałem, grałem, chciałem grać statkami na morzu, a nie piechotą gdzieś tam na lądzie, Na które... lądzie, nie? Itd. Mm. więc chcę do tego przestępić. Dobra, weźmy dalej. Ja wam jeszcze tam. powiem z perspektywy osoby, która nie gra w Warhammera, czy nie gra w ogóle, w bitewniaki, w bitewniaki że Titanicus wydaje się być całkiem fajną alternatywą dla 40, ponieważ daje możliwość prowadzenia takich bardziej epickich Konfliktów. B, tak, BTF, czego nie można robić w Warhammerze. Znaczy, można robić w Warhammerze, tylko wtedy trzeba mieć kurde setki modeli. I cały weekend zaraz rokiem. Albo modeli, tylko tysiące do funtów, żeby kupić Warhammer World Battle. World tak, e, tytański. się. Ja mało kto mógłby sobie na to pozwolić. No, Kolesie z Forged Force The Narrative już bym powiedzieli, że jak tylko dostaną zasady w swoje ręce, to ja mam tam jednego typa, który tak bardzo lubi tytany i różne rzeczy, że będą no. grali w Adeptus Titanikus jak w skali 40. Więc, że niektórzy mają, no, mają na zasadzie jechać biedę po prostu i zrobią sobie małą konwersję i będą grać na tych zasadach. Nie licząc, ale na jakiejś większej, tyle. Nie? Tak, no, po prostu my my... razy ileś. Nie? Na, Zobaczą... stopy. na stopy! <laughs> Zobaczmy, nie zdziwiłbym <laughs> się, nie? E... No, ale, no, serdej, ze skali 6 mm do skali powiedzmy umowne 28 mm, tak? to jest tam 4,5. No, Bierzesz, bierzesz tego na ten model, patrzysz ile razy jest większy ten Forwoldowy, mnożysz wszystko razy tyle, nie? Najprosz... No, Podejrzewam, że każdy będzie w innym stopniu większy, ale... <grym> <grym> Tutaj nie możemy się ich trzymać. Mój ma większy zasięg, bo go na górce postawiłem na podstawce. <grym> <grym> <grym> Biorąc zasadę balistyki, że to kula poleci dalej, tak? <grym> no. Dalej, Fall of Fame w Wide mamy model Mortariona pomalowany przez Maxim Pastorella, czyli tego Koleśa, który chyba ten model zaprojektował w ogóle, nie? I całą serię. To jest ten pudełkowe. To jest koleś, którego podałkowy kiedyś szabali. w starym Maldwarcie żeśmy odszukali, że tak. pomalował De tak, tak, takich tak. swoich pomarańczowo-białych tak. powiedzmy później... i byli mocno pokonwertowani, że tam Chimera była przerobiona na Rainosa, znaczy transporter tej gwardii. Głowy, mieli, Głowy mieli tył naprzód, i mieli trzy oczka nurglowe przyklejone i itd., itd. No i widocznie koleś takim się spodobał ze swoimi procesami ogóle... że projektował większość Edgardów. Jak wyszli tak. deadgardi, to był cały artykuł z nim, jak tak, tam te tak. projekty swoje. Mm -hmm. Rysunki, tak, tak. Dobra, dalej mamy Battle Report z Age of Sigma, to tak szybko przes przeskrylujemy, tak. Bo to Ale na... fajnie, bardzo mi się podoba ta rzeka dusz, że te, te duszki takie wyglądają tak, tak. z niej. Paru Edwardów temu była jak budowali ten stół, mm -hmm. jak z czego konwertowali, Co tam, przeskakujemy przez strony, Mamy w Painting Masterclass, mamy insignia i oznaczenia różne, modeli, jak sobie wyróżnić modele na stole, jeśli dobrze to rozumiem, tak? Mm -hmm. Tak, tu mamy na przykład jakieś tatuaże, jak robić i tak dalej, ale to jest tylko wspomniane, niestety nie ma... Znaczy, porady, porady są na przykład, jakiej techniki... Ale już, nie ma tak powiem. krok po kroku. Tak, więc oczekujecie... Krok, no, bardziej, o, o bardziej chodzi o inspiracje i pomysły, tak, co można zrobić. E, no tutaj I tutaj jest... troszkę sami sobie zaprzeczają, bo mówią, że e, taka żółto-niebieska szachownica na kolanie intercesor Sargenta, że to jest personal heraldry, mm -hmm. czyli jego, jego mm -hmm. własna. A rok temu, jak wychodziła siódma edycja, to wszyscy sierżanci ze starterami mieli pomalowane kolanka w taki wzorek i że to jest oznaczenie sierżanta. No to zdecyduj się Games Workshopie, nie? U mnie wszyscy też mają się szachownice, szachownicę, nawet koleś z czwartej kompanii ma zielono-niebieską szachownicę, bo zielony jest koło szachownicą. Może jakby ich <grym> no, Troszkę tak. No dobra, dalej mamy Golden Dimona z 2017 roku. Przypomnienie modeli. Yy... No ładny ten Ultramar. Dobrze rozumiem? Czy to jest przypomnienie modeli, czy co? Nie wiem, bo. Czemu no to tak. jest 2017. Sobie czym, się, czym się pomyliło? Miał być 2018, bo nie za bardzo ogarniam. Eee, tak, chyba to są miesiąc po miesiącu, czy coś chyba. Nie wiem. Z tego roku jeszcze nie ma zdjęć. No właśnie, więc może przypomnienie. W razie eee, bardzo fajne modele. Dalej mamy coś, co jest chyba nowością tutaj. Rzadko kiedy bywa coś takiego. Jak zbudować sobie dioramkę i pokazane są kroki od pomysłu od pierwszego wzora. wzora wzoru. Uy do skończonego modelu i do pomalowanego modelu, do pomalowanej całej dioramki wraz z modelem. Dosyć pickie, takie, nie? Takie cmentarzysko tak. zaśniżone. Cmentarzysko w ogóle. To dużo takich szczególików, na przykład właśnie ci kolesie... Skrypty, sk ski, jakiś bygnący za jakimiś dwoma kryptgulami. Właśnie to jest taki kontrast, że masz śnieg, nie? taka zimna jest ta, no. ta makieta, a modele to są te no, reptilianie, którzy raczej tam... Z Indianami, no To, tak, to nie z jest jakaś czy jak oni nam to nazywają? To... Ale widzisz, nie bo jest, jest, w Starym Świecie było tak, że Ameryka Północna to jest Nagarot, a Ameryka Południowa Nagara, to jest to Lustra. Lustria. lustria. I ci ciemne elfy wyłapywały chyba z lustrii, czy, czy coś takiego, dinozaury, the Cold Ones, i mieli taką jednostkę Cold Ones Cavalry, czy coś takiego, mm -hmm. że miałeś te mroczne elfy na raptorach. Więc y, przywozili je tam, więc no, można by to ewentualnie tak pociągnąć. No, no może. Ale... Jest w jakiś ale... też y, Jeden jeden z powodów, dla których y, uwalili stary świat, jest podobno to, że mieli problem narracyjnie, żeby jak gościa z tego kontynentu, jak armia, która jest na tym kontynencie, fabularnie usprawiedliwić, że oni przepłynęli tu i się biją z tymi gośćmi. No, ale przecież technologię żeglowania znali, tak? Nie, tak, ja, ja mówię, jak to tłumaczył ten. Ja też uważam, że Stary Świat jest fajniejszym w ogóle miejscem i, i ma fajniejszy flaw niż SIGMAR I, inna skala. natomiast jest, jest to jakby jeden z powodów, który podawali dlaczego... mówi mówimy po o świecie święci. fantasy, gdzie jeden ma poświecić 1009, 9, żeby otworzyć wielki portal i cały armię no oczywiście, to tak... no ale wiesz... Kurde, tak. no naprawdę porwali najpierw 1009 od nich przez do siebie i zrobili Ech, nie, nie ruszają mnie te steampunkowe krasale, ale Dioranka jest fajna w klimacie, nie? No. W klimacie ich jakiegoś tam niby wymienię. Idziemy do knajpy. No. Czy to jest napisane, jakby tak odczytać glify? Na pochybel no. mówić. No dobra, dajmy też... I Ty się śmiejesz, a chłopaki z Walkenragów, y mam zresztą koszulkę, y runami jest właśnie napisane, jak każdą runę na a, wiesz, literę alfabetu naszego przeternę, prze to jest właśnie na pochybel Prawidłowo. No. Um... to jest to jest dobre. To jest dobre. Ta tutaj Szaman jest... Sangorski otworzył sobie bramę i wychodzą różne te syfy. Niezłe. No wychodzi ten jak się Sam nazywa? pomysł kurde. Jak go nazywał ten ten koleś? Fate Weaver. Fate Weaver. To. Tak. To znaczy, Nie, nie, jest... moment. Kairos Fate Weaver, ale ogólnie większy demon, Sincha nazywa się? Yy... Changer of Ways? Changers of Ways, ale ten ma dwie głowy, więc będzie Fate Weaver. Okay. Bo tak, tak to okay. ma jedną głowkę. razie no że dwa wychodzą od ciebie. Pink horrory, blue horrory. Tak. Sam fakt, że koleś poświęcił ten motor, który kosztuje kilka stówek ładnych. Ciekawe, to. jak to z drugiej strony wygląda, nie? Czy jest przycięte, czy Pewnie taki napaczkany gryztaf, wystający jakieś kawałki. Nie, podejrzewam, że jest pomalowana po prostu ta, ta brama, i z tyłu jest po prostu ta falująca energia, i koniec. Mhm. Albo przyklejony plastika, żeby nie było widać. Mhm. A w każdym razie, ze strony, z której ma to być widać, no, da... no konkretnie. Gen, I ten, ten, ten koleś wisi w powietrzu, nie wiem, czy on na tej znaczy, ma energię z ręki, tak, nie? tak, ale w ogóle pomysł połączenia tego, nie? Może, no, i ma. mamy parę innych fajnych przykładów, mamy na przykład też jeszcze. Tutaj tą seterna z walczących z, z kornistami, z, z, z na lawą. W tu mam jeden pojedynek taki, który jest mm. elementem tej, tej dioramki tam mm -hmm. z, z... Można pewnie wyciągnąć. Mm -hmm. No i tu mam jakiegoś kasta, Nie wiem, co to jest za jakiś koleś, um, jakiś ważny. To jest takie, że jak cywile reagują na stronkasów, trochę jak cywile w 40. Mariusz, że tam jeden się tam gdzieś tam boi, za okna patrzy coś tam takie. To całkiem fajne. Mm -hmm. No faktycznie, no. tutaj za okno jakiś tam typek. Zerka, tutaj stoi. Mm. Okej, okay, dobra, leźmy dalej. E, mamy pokazane w Parade Ground po prostu, jak malują e, Legiony różne tytanowe. Tak, jak, e, mamy co? Legion Mortis, Legio Gliphonicus, Fureans, Atarus, Astorum, coś jeszcze było chyba. I nie tutaj... czy wiecie, ale jest taki legion tytanu, który się nazywa Imperial Fist. Nie mylić się z Legionem lub Chapterem Marii. <laughs> żebyś czasem się nie pomylił, to nazw nazwijmy go tak samo. <laughs> To jest po prostu błąd, błąd biurokracji imperialnej czy coś. Pewnie tak. Dalej no, mam pokazane, jak fajnie można malować różne płaskie powierzchnie na tych e, Battle Titanach. E, że można naprawdę sobie, jak się mówi no, po angielsku, go to town i po prostu naprawdę jej pomalować w can, Malując możesz <laughs> iść do miasta. Pychać do walki. Jedna rzecz, która nam się nie podoba, to. ja wiem, że to są, tutaj są modele pomalowane przez pracowników GWM. Weddworfa, całkiem możliwe. No. Tak, Weddworfa, nie? I... Są bardzo kiepsko pomalowane te modele. Te nighty są po prostu tak średnio pomalowane. Jak się przyjrzycie. Ja wiem, jak się popatrzy na nie, one są bardzo malutkie, bo one są w wielkości troszeczkę większe od Terminatorów. Więc to nie są duże modele, to się dobrze kojarzy, bo to są podstawki terminatorowe. Tak, nie? on jest niewiele większe I mają w cholerę detali, ale naprawdę, jeżeli już biorą modele do magazynu, to mogliby wziąć te modele, które są naprawdę świetnie pomalowane. A, a nie... bo właśnie, że jak jesteś, wiesz, młodym Timim, który właśnie kupił pierwsze swoje modele i pomalował, żeby się nie czuł źle. No widzisz, to jest takie podejście. Z... E, tak, to... zgadza się. Żeby nie zniechęcać waszych ja młodych, Ja wiem, ja to rozumiem, bo to była ta zmiana, kiedy jak ja jeszcze pracowałem ten krótki okres czasu w GILO, to była właśnie ta zmiana, że nie pokazujmy czegoś inspirującego, tylko pokażmy, co jest osiągalne. Hmm. I po prostu wszyscy, którzy tam starej daty pracownicy, po prostu mówili, ale dlaczego? Dlaczego mam ludzi nie inspirować? Asp aspiracyjne rzeczy im pokazujmy, nie? Kupujesz pudełk, to pudełko, weźmiesz te farbki w tych małych pojemniczkach i tak jestem w stanie to pomalować, tak, o super, nie? A co dalej? Dalej, nieważne, umiesz już pomalować. Nie, kłóci się to ze mną i nigdy się z tym nie zgodzę. Ja zawsze wolę patrzeć na takie modele, nie chcę popatrzeć na to będzie. o, mogę to zrobić. Nie wiem, ale to jestem ja. Tak? E, no na przykład wystarczy spojrzeć na ten model. Nie wiem, czy to był efekt zamierzony, czy po prostu mu driver nie wyszedł, ale wygląda po prostu jakby się ktoś już szaro-zieloną farbą na niego. Może był na kacu. Może. Wygląda jak, wiecie, jakby kiedyś malowali klatki za komunę, że taką szmatą dotykali ściany w e, kontrastującym kolorze. Legiowomitus. Legio Vomitus. Ale ze złotymi trymami, więc jakiegoś szantana musiał pić. E, no nie wiem. Brusko e... i igrysko. <laughs> Stary klasyk. No, więc mamy e, oczywiście parę jeszcze zdjęć Battle Titanów, które są, Battle Tytany są rewelacyjnie pomalowane, to naprawdę trzeba przyznać. No i oczywiście reklamy Blanchitsu, które w tym numerze znowu mnie nie urzekło, po prostu jakieś przedziwne te modele są. No, ale są konsekwentni, trzymają się swojej styrofo. No, jest tak ta tak, stylowa, co wiemy. powinna być. Definitywnie, definitywnie. I no. to dopiero są To jest dopiero fajny pomysł, to jest e, karadronowy statek, przewrócony do góry nogami i przyklejony na rinosa. No. I ja to, i tak tutaj gdzieś jest opis tego. Czytam, czytam, do się. Ale to jest... ale jak, ale gdzie? Jakiś konik w ogóle jest, gdzie? Ty zabawek malowany na złoto, jako ten. Ale no? to jest dekoracja. Ornament. To... No? Ale to jest znowu coś, że bierzesz dwa modele, które cię kosztują ileś tam set złotych, i o, to podnę, bo się nie, Ech, no ale wiesz, ludzie, którzy grają w, w, w ten tak, Robią modele, czy tam grają, w, to są konwerterzy, którzy pewnie taki bicep mają od, od groma, nie. Podoba mi się człowiek ściemak. Mogę się w założyć, to jest prawdziwa jakaś muszę tak? tak. mhm. Nie jest to zrobione. Um, dalej mamy w przed dnie, że tak powiem, bo teraz już wiemy, że wychodzi Battle of Pelennor Fields. Um, kolejny... Całkowicie nowy ruleset do. Tak. Middle Earth, czyli jednocześnie i Hobbita, i, i właśnie pierścieni. pierścieni, tak. Eee, mamy kolejne jakieś misje, jak się dobrze widzę, nie, czy... Tam, przygody. Przygody, tam, czy przygody się nazywa, tak? Mam pięć tych przygód, czy tak? Dobrze widzę? Coś koło tego. A to nie są bandy jakieś? To są chyba bandy, moi drogi. Na pewno to pierwsze to jest przygoda. Tak, no to pierwsze, tak, ale tutaj A mam bo, zobacz, mamy. Army Specific, Hero Upgrade. Tak mi się wydaje, no. No dobra, i w Pańskim Platerze mamy co? W Pańskim Platerze mamy... Yy... O. Dużo, no dużo tam z tych figurek jest. Więc... W Pani że mamy jak malować gang kaudor, e, więc... Zauważyć się, że mają w nazwie Kał. <grym> I drzwi. Tak. E, no dobra, nie wiem nie wiem gdzie dalej pójść tym tematem, więc przejdziemy do następnego. Realm of battery. Tu mamy pokaz... Ładne są nowe budynki GW. Bardzo by... ładne, znaczy lepsze od starszych. Lepiej się skalują, lepiej można je składać, można je składać tutaj, tutaj nie wiem czemu tego nie pokazują, bo można je składać pod różnym kątem, oni tego usilnie nie pokazują, tak jakby nie chcieli i wiem do pewnego stopnia dlaczego nie chcą tego pokazywać, ponieważ nie ma żadnych elementów, z których można by było zrobić podłogę jak zrobimy jedną ścianę pod 45 stopni, albo użyć złamanej podłogi i trochę ją przyciąć, wtedy się zmieści. No, to ale jest my... za to instrukcja, nie wiem, czy na tej stronie, czy na następnej, jak masz złamane podłogi, jakie skleić, żeby były takie, wiesz... Tak, że jest specie, tak, specie. z dziurą, tak. Mhm. Też to zauważyłem, jak mi przez przypadek zupełnie, jak składałem te częściej powicielałem, wszystko pooczyściłem i rzuciłem, na, rzuciłem tam z boku, wszystkie podłogi tu, wszystkie coś tam tu, mi się tak złączyły właśnie dwa kawałki, jak patrzę... A to... kierowca autobusu zaczął klaskać. Nie? Tak, tak. Nie? I wiesz, tak popatrzę, ale przypadek. I tak później zapytałem, nie, nie, nie, to jest wszystko, modele 3D, to nie jest przypadek, oni tak po prostu zaprojektowali tak, tak, to, nie? nie? No dobra, dalej mamy co? Readers Models i Readers Models mamy... jakieś. Jest kolaku. to Mateusz znowu, nie? Mateusz De De Garden na dole to są jego. Tak, Mateusz strąg znowu ze swoimi DevGard Play Brethren. Także Mateuszu po raz kolejny gra gra gratulacje. Bardzo ładny model. są lajkowałem na Instagramie. Nie wiem, który raz się już tu pojawia, ale pokazał mi oryginalne zdjęcia i zupełnie są, przy... no, są te zdjęcia. Zupełnie tak, na Tak, on, oni je przetępują. Ten... Bawią już... się kontrastem, z balansem bieli i tak dalej. No, ym, co to jeszcze jest fajnego? A jest jeszcze drugi Maciej Zylewicz, tyfusa pomalował. Jest też wygląda... Nie znamy kolegi, ale pozdrawiam. Je. Zawsze dobrze widzieć rodaka w WG. Tak jest. Jak to, jak, jak to ostatnio słyszałem, to jest Polak, to jest prawie tak jak ja, mieszka u mnie na osiedlu, więc czuję się tak jak ja by był <grym poparczym> w Ale jakbyś to pomalował, to... Ale, ale, ale, ale, ale, ale. To by nie było w tak, to by nie było No chyba jest w No dobra, to by było na tyle. To jest... Ja bym by chciał jeszcze dorzucić jak zwykle przy, tych, przy forżowych newsach, co wyszło. Co tak, się, tak, o forżu, to może i połączymy się? newsy z całym tematem forżu, po króciutkiej przerwie. Takie dobra. Zanim przejdziemy do nowości z i oczywiście całego całe zamieszania z Worldem, jakie się wydarzyło ostatnio, chcieliśmy jeszcze wspomnieć o czymś, co jest na chwilę obecną potwierdzone tylko dla Wielkiej Brytanii, czyli Warhammer Conquest. Czym ma być Warhammer Conquest? Ma być to zestaw Modeli? Takie, takie D Agostini, tylko 40K. Tak. tak że kupujesz i, sobie prenumeratę i masz bardzo fajne rzeczy w każdym numerze. Dostajesz mały, no, jeden numer, w którym masz opisane, na przykład, do, do, dorzucamy jakąś figurkę, na przykład jakiegoś, tam będzie Devgard, cała armia Devgardum będzie mo, można zebrać i całą dosyć dużą armię primarisów, iż, chyba tylko primarisów. Znaczy, no tak, no, armię primarisów do 40 i armię Devgardów. Tak. Do 40. I dużo terenów, dużo takich mhm. losowych terenów. Mrejny, coś chyba. mniej więcej, coś takiego co wychodzi teraz do Kiltima, czyli tam a to, a, a to te y, jakieś tam podnośniki a to serwoholery a to to, dużo bardzo rzeczy w każdym razie nie dość, że z książeczkami będziemy otrzymać modele, to same modele ktoś już wyliczył, patrząc na to zdjęcie co tam jest będą warte 917 funtów mhm. w subskrypcji, z jakąś tam subskrypcją premium będzie to, zapłacimy za to 600 coś funtów tylko. No. Więc już mamy oszczędność kilkuset funtów, mhm. więc 300 funtów to jest no to 1500 zł oszczędności na E, I tak. też w każdej chwili można przerwać tą prenumeratę i jeżeli masz nadpłacone, to Ci zwracają to, czego nie wykorzystałeś za te numery. To tego nie wiedziałem, muszą. ale to bardzo fajnie wiedzieć. No i y, y, dla początkujących będzie po, krok po kroku jak pomalować, jak mm. zrobić techniki. Tak, Podobnie bo... nawet pędzelki farby tak, mają być dodawane. Tak. Jakieś... nie tylko modele, ale właśnie modele też, też narzędzia też. Tak. Więc to będzie ktoś, ktoś, kto by chciał wejść w hobby, a nie chce jednorazowo wydać dużo pieniędzy. Może po kolei, po troszkę wydawać sobie na parę groszy. i może Albo na przykład... wybrane numery, które cię interesują. Albo hmm. wybrane numery. Moim zdaniem jest to dobre, jeżeli chcemy kogoś wkręcić i taką e, usilną i nieustępliwą perswazją po prostu kupować mu numer i mu dawać to co miesiąc co tydzień. Tak, tak. I masz, zrób coś z tym, zrób coś z tym, zrób coś z tym, w końcu może pęknie tak, po taką, mhm. e, po, pod, taką, e, pod takim ciśnieniem. Więc, e, chciałbym, żeby to wyszło kiedyś na Polskę, no, chociażby. Oczywiście pod każdym newsem, jakie wrzucali to na swojej stronie facebookowej, były pytania z całego świata, tak. czy to będzie w USA, czy to będzie w Indonezji, mhm. whatever. I zawsze odpowiedź jest w kontrolce, c Ctrl v że cześć, na dzień dzisiejszy nie mamy takich planów, ale jeżeli tylko się czegoś dobiemy, to na pewno damy znać. Jakiś gdzieś że oni myślą o tym, że to jest gdzieś tam w planach, ale na chwilę obecną chcą zobaczyć, jak to będzie działało. W, w, w Myślę, tutaj. że to pójdzie, bo to, to, to się przyjmie raczej i będą no mogli po prostu zarobić pieniążki na tym. Dokładnie, a wie, wiemy, że Giewul lubi zarabiać pieniążki. Tak. Jak bardzo Giewul i Forge lubią zarabiać pieniążki? Powiem Wincy. Już za chwilę. Dobra. <śmiech> Nie, zaczniemy, zaczniemy od przy mniej mniejszego tematu, mianowicie modeli, jakie wyszły ostatnio z Forge'a. Wyszedł w Anaharis, Anaharis z Korea. Charakter yy, do... Nie, zwykle nie potrafię do końca zapamiętać nazwy bohatera. Wyszedł imienny bohater do Dark Mechanicum, do herezji. Yy, gość, który jest z, jakby statystyką, w statach ekwiwalentem Primarchów. Mhm. Dlatego ma bardzo, bardzo przegiętą broń. Czym był w książkach? Yy, nie przypominam sobie. Natomiast ten, Zardu Lajak, o tak, którym no, mówiłem no, ma, w zeszłym odcinku... Tak? W, w, od dawna ma model, a w, właśnie w slice of Darkness chyba to jest pierwsza książka, przynajmniej, gdzie pamiętam, że się pojawił. może w jakichś opowiadaniach. Wcześniej. Nawet ma ważną rolę dosyć. Tak, tak, bardzo nawet. Więc może ten z ja też się pojawi gdzieś mm -hmm. tam w Siege of Thera, czy, czy jakieś będą o Dark Mechanicum z herezji opowieści, bo tam jest dużo jeszcze, yy, dużo Marsa, jeszcze historii do powiedzenia. Ten z Marsa, który się wyłama, to był Fabricator General Kelbor Hall. Kelbor Hall, tak? tak. Były jakieś plotki, że będzie model, coś? Nie. Nie. Jest, wiesz co, ogólnie i mechanikum i Dark mechanikum y, podobnie jak Legiony, mają ilość tam bohaterów, którzy mm. nie posiadają po prostu modeli. Ale Rulsy mają. Ale Rulsy są, więc możesz, jest na przykład jeden fajny, y, flach mi się tego gościa podoba, on jest chyba z Dark mechanikum, acz mogę się mylić. Y, koleś ogólnie prawie został zabity podczas jakiejś bitwy, więc stwierdził, że fuck that shit i następnym razem, bo wiecie, jak to, jak to tak pryści. ręka, kawałek głowy, rdzeń kręgowy i tam ze dwa organy wewnętrzne, a reszta maszyny. No i tak chpryści zazwyczaj mają taką ala humanoidalną formę, więc gościu mm. potem jak prawie go zabili, stwierdził, że fuck that shit i po prostu nowe ciało za każdym razem jak sobie robi, to to jest coś w stylu Castellan Battle Automata, że jest takim po prostu wielką maszyną do zabijania, Kokse. nie? Mm. Takim koksem, wiesz, czterometrowym, który Space Marinów na pół rozrywa. Tak prewencyjnie, jakby ktoś chciał mnie zabić. Jak Juggernaut Deadpoola. No, no. Spoiler. Coś, tak. Coś w tym stylu, nie? Wiesz, że gość jest takim wielkim schabem, nie? Jest praktycznie Monstrous Creature, jakby wystawiasz. No i jest ten, nie pamiętam jak się ten bohater nazywa na, tym takim, na takiej ambonie latającej, to się ABM nazywa, czy coś takiego. On ma taką, dwie opcje głowy, że jedna wygląda jak głowa jakiegoś, nie wiem, psa, czy wilka, czy, czy, czy czegoś takiego. To jest dosyć stary model. Blake Doctor. Trochę tak, trochę tak. To jest stary model. Scoria, Scoria wygląda trochę jak Defiler, w sensie, że ma. Pajęcze nóżki takie, nie? Tak. Przód ma jak normalny taki Arch-Megos, czy coś takiego w tym płaszczu, i tak dalej, że ma tam bioniczne oczy. Yy, I ma właśnie elektryczny pastuch zagłady, który zabija primarków. A reszta jego ciała to jest właśnie taki, jak wiemy. Jedyna bardziej ridiculous brzmiąca broń w przekładzie na polski to jest czarna pała Arimana. <laughs> Ariman z Black Maze? Black Staff. Black Staff. I, ten, I resztę ciała ma takiego, takiego jakby pająka. Wyszła mhm. też ta imienna bohaterka do Sisters of Silence, którą możemy używać w, grając Talons of the Emperor. A Genisha tą, Kroll. Tak. Mhm. I całkiem fajnie wyglądający model, taki mhm. nieprzesadzony. Fajną ma też taką postawę z... Jak się, jak się nazywa ten dyrektor Casodes? Kastelan yy, Waldor ogólnie. Konstantin Waldor, Waldor tak. tak, to ten biz dobrze podsumował, że jakbyś miał Boksa, yy, ujebał cały model w wrzucił ten bizbox i wymieszał. Wy, wy, wy, no ale jest, jest za dużo tam się tam, na tym tam, tam dzieje, tam o, się za dużo dzieje na o gdzieś 5-6 rzeczy jest za dużo, no, tak, po prostu. Tak. E, w ogóle się nie styka z artami, które, arty Waldora już są od dawna, mm. e, herezyjne. Znaczy no ta goła głowa jakoś tam wygląda powiedzmy, no, no i kołnierz tym, ma podobne, a reszta zupełnie z dupy. Gdzie Forge World często robi dobrze, jeśli chodzi o no, zgodność z Arbatem. mają od czasu do czasu jakiegoś takiego stinkera, jak to mówią w Anglinie. No, tak, I tak. ten jest akurat no jest przesadzony. Ciekawe, jakim się sprzedaje ten bal. To znaczy, no pewnie dobrze, bo to jest przekręcona armia i wygrywasz wszystko, jak masz Castoldes. No wiesz, no to jest, to jest jakby, u Castoldes ekwiwalent Primarchy, więc mm -hmm, no, On, z tego co pamiętam, on ma dużo takich buffów chyba do przerzutów rezerw, takich rzeczy, mm -hmm. więc jest... Nie dość, że jest y, twardy, mocno bije i tak dalej, to jeszcze y, jest takim buferem do Force mu Multiplayer, jak to się mówi, mhm. tak, że ci to, co masz w armii, Jeśli... robi lepiej, tak, mhm. niż jakbyś go nie miał. Natomiast zapowiedzieli nam przy, y, przy powoli zbliżającej się nowej y, książce, kiedyś Angelos, teraz Malevolence, mhm. bo nie będzie w niej Dark Angeli, tak jak kiedyś planowali. Tylko Blood Angel, y Blood i, Angel y uwaga, i uwaga, uwaga... ...trrrrrr... White Scars. White Scars i Demony. Jeszcze dalej. Demony. Yy, mamy tak, dwóch pretorów do Blood Angeli y zapowiedzianych. Jest jeden w Artificer Armor z jakimś tam, nie wiem, Paragon Blade albo... Karnable yy, Saber. Nie. Oni mają taki relikt, który się nazywa Photonic Edge czy Photonic Blade, nazywany też przez graczy na Zachodzie The Blade of Salty Tears. Mm. <laughs> Bo to jest jakiś totalnie przegięty, wiesz, miecz, który jak zadajesz wunda to tak naprawdę zadaje dwa wundy, które musisz osobno sejwować mhm. i tak dalej. Czyli ma damage do... 2 w języku 8. -2. Trochę tak, no, że jak wiesz, jak ci wejdzie na przykład 7 ataków, to tak naprawdę weszło ci 14, nie? Mhm. <śmiech> jest, jeszcze wersja, <śmiech> jest jeszcze wersja w Tartaros, Termina... Terminator Armor też fajnie wyglądająca, jak przystało na Blood Angeli są dosyć ozdobni, natomiast jak przystało na Forge'a nie są przesadnie ozdobni. Znaczy, porównałbym ich do Emperor's Children, że jest dużo takich esów, Floresów złotych, ale mm. nie są takie jak w tych ósmoedycyjnych figurkach, że na każdym centymetrze kwadratowym miniatury musi się coś dziać, nie może być płaskiej płytnej nigdzie zaprezentowali też kontemptora Blood Angelowego, który wygląda bardzo też solidnie, bardzo w estetyce tej armii. Wszystkie te kontemptory Legionowe są ładne. Tak, jeszcze nie widziałem takiego, który bym powiedział, że jest hmm. do dupy totalnie. Są, niektóre są takie bardziej ozdobne, niektóre są troszkę prostsze, na przykład chyba najbardziej ascetyczny asety, jest ten Devgardowy. Tam jest najmniej takich, oprócz tam czternastek, gdzie nie gdzie, to tam się nic nic czego... Szczególnie... I dwóch rurek. Tak, to nic szczególnego się nie dzieje, ale też nie można powiedzieć, że jest biedny. Pasuje mi, jakby do armii. Zdecydowanie tak. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale najbardziej legionowy, najbardziej oddaje, oddający charakterystykę Legionu, jeśli chodzi o Kontempory, jest zdecydowanie Iron Warrior. To, tak, to to ma cały taki hełmy, cały, cały. Bo, no, bo... Mi się strasznie podoba Raven Guardów Z tym takim z, z tą, tą czaszką kruka krugiem, na klatce piersiowej i z tym takim. Tym takim dziwnym motywem przechodzącym, mm -hmm. taka falbanka, jakby mu przechodzi przez cały pancerz. Mm -hmm. Super to wygląda. Poza tym jest całkiem nieźle jak na forze pomalowany na, na tej sprawie. No, i teraz już dają no, dobrym malarzom je do Tak, do... tak, powoli, powoli w tej dom I co ciekawe, mamy pierwszego lewiatana dedykowanego dla Legionu. I teraz pytanie jest, czy oni zaczną puszczać lewiatany Legionowe, bo to są, szczerze powiedziawszy, to są jednostki, która w grze nie jest, znaczy ona jest dobra, ale jest troszeczkę punktowo. Za droga. Potrafi kosztować tyle, co Night Tak, a Night jednak jest lepszy. No, tak obiektywnie sprawę umiejętności. Natomiast jest to popularny model, bo on jest ładny. On jest fajny, myślę, że dużo ludzi go kupuje po prostu, żeby go mieć. Nawet jak go wystawi tam raz na 5 gier czy coś takiego. Mhm. Chyba, że chcesz być powerplayerem i w Zone Mortaliz bierzesz dwa, tak? <laughs> Natomiast pytanie jest, czy... Będą robić takie, takie, właśnie, lewiatany dla każdego legionu, powoli, powolutku. Czy to jest troszeczkę na zasadzie, tak jak 1000 Sani mają tego, mają zwykłego kontemptora, tego swojego, i mają tego kontemptora, co jest z tego z tymi ostrzami? Czy to tak tak jest dalej. imienny? Nie, nie. Po nie. prostu to jest jakby legionowa jednostka Ozairys, Pater. Czyli, że mówi, że teraz będą po dwa rednoty na legion, tak? Że tam ci mają kontemptora i psychika kontemptora? Tak. A ci mają kontemptora i lewiatana? I właśnie pytanie jest, czy to będzie jakiś imienny koleś? Mhm. Wiesz, brat jakiś tam. Już by, już by pisali, podejrzewam, jeżeli y to być imiennym. I pytanie jest, czy to będzie po prostu tak, że na przykład Lodendziele sobie mogą wziąć zwykłego lewiatana i lewiatana tego, i on coś tam będzie miał dodatkowego? Mhm. Yy, tyle, że mam takie standardowe wyposażenie z broni, bo jakbym miał na przykład dwa szpony, to bym stwierdził, że może rzeczywiście próbuję zrobić coś w stylu furioso dreadnought w wersji lewia, ten on będzie miał milion ataków i jeszcze tam 2d6 hammer of rough, jak wpada wiesz, przeciwnika czy coś takiego, że po prostu cię będzie gnoił. Yy, czy, tak jak mówię, będą po prostu powoli, powolutku do każdego Legionu, takiego tematycznego lewiatana wy, wy, wypuszczali. Yy, poza tym wyszły modele do dwóch, yy, dwóch HQ herzejnych. Pravian to jest yy, szefu yy, yy, tych battle automata Legionowych, czyli jak na przykład mechanikum sprezentuje Legionowi ileś tam, ileś tam yy, robotów bojowych to jest jeden taki ala Marine, który nimi steruje. I to zazwyczaj jest ktoś, kto jest takim odludkiem legionowym, który stroni od swoich braci i woli towarzystwo maszyn. Albo w niektórych regionach, jak Salamandry czy Iron Henry, to jest taka bardzo prestiżowa pozycja, bo jednak tam duże zażyłości z Marsem są i tak dalej, no i że odostaliśmy od naszych braci z Marsa super maszyny i teraz będziemy się nimi opiekować i to w ogóle zajebiście, nie? Yy, więc wiesz co, wyszed... masz model już do tego? Już. Mam model zrobiony, On jest... Yy, wiesz co, highlighty mi jakieś zostały tam parę gierdów, może... <grym> Stormhostem? Tak. High... tak, tak, Stormhostem <grym> i tam, wiesz co, brudzink robiłem i mi miejscami nie wyszedł, więc będę miejsca zamalowywał i próbował od nowa, bo trochę przesadziłem. albo po się z czego skonwertowałeś, bo to fajny pomysł. Yy, wiesz co, wziąłem tego gościa z yy, Iron Henda z Overkill'a, overkill. z Death Watch Overkill. Obciąłem mu, zostawiłem mu tak, ciało, tą bioniczną nogę, drugą nogę mu obciąłem, z z Mark 4 drugą nogę, bo te modele są delikatnie większe, więc musiałem jakby tą część, gdzie jest ta, ta, ta miękka część zbroi, ta, taka elastyczna, tak? musiałem ją przedłużyć, a przez to, że on tam wiszą mu różne rzeczy, to tego i tak nie widać. Poza tym przykleiłem mu kaburę, żeby, żeby też trochę zamaskował z pistoletem. I resztę to skalta, jakieś tam hełmy, hełm z tym takim oczkiem, wizjerem, bo stwierdziłem, że im więcej tych takich technologicznych rzeczy będzie miał, tym się będzie bardziej na tle zwykłych, zwykłych kolesi wyróżniał. No popatrz, cofnijmy się w czasie tam powiedzmy 6 lat, jak herezja zaczęła wychodzić i wtedy to można było raczej chyba tylko pomarzyć, że kurczę, kiedyś będzie tyle opcji w plastiku, że będzie można herezyjne postacie konwertować mm -hmm. bo tam nie masz żywicy w ogóle w tym modelu, nie? Nie, no. nie, nie. Nawet żadnych ability packów tam no. nie używałem. Fajnie, przyjemnie. No. I, I drugi to jest wigilator. Y, y, pomalowany na wisecara, co tak, mi się malu... podoba. No, podejrzewam, że jest pomalowany głównie dlatego, że będzie armia mm. wychodzić. Chociaż, mm. szwagier, z całą sympatią dla Ciebie, ja myślę, że, że większość miłości dostaną Blood Angel. Nie, I no nie, wszystko, nie, nie, tak. nie, ja nie mam wątpliwości sobie. I że pierwsze modele... Ale sorry, cokolwiek jak dostaną łajskarzy, bo jedyne wizualne rzeczy z łajskarów z książek czarnych, jakie mm. były do tej pory, forge'owych, to jest jeden w Mark 2 i jeden w Mark 2 z Upgrade Packiem White czyli w hełmie mm. i z Klatą I to jest wszystko. Znaczy, po <gry> prostu tak, na pewno puszczą im y, jednostki legionowe, będą zasady. Pytanie, jak długo po zasadach będziesz czekał na modele? Tak. Bo podejrzewam, że Blood Angelę dostaną, jak wyjdzie książka, to w ciągu, nie wiem, 3-4 miesięcy dostaną wszystkie legionowe zasady. Tak jak devgard dostawał, bo y, nawet czytałem gdzieś wywiad, że go, jak wydawali devgard to ktoś, kto tam pracował w studiu, miał armię DevGardów i on tak trochę pod siebie, trochę cisnął, żeby szybko te jednostki wyszły i myślę, że to będzie to samo. Więc no mam nadzieję, że podobnie jak przy tych, przy ostatniej książce Spice Wolves i Thousand Sani dostali w przeciągu chyba roku... Mm -hmm. pra praktycznie wszystko. Prawie, że wszystko dostali, nie? No, ale World Bereszy nadal mają postacie, Alfa Legion ma postacie, które nie mają, co pamiętam. Tak, Aiden znaczy Warrior. wiesz, bohat sami bohaterowie imienni to tam pal wiesz, 6, bo sobie tak. nie no no tak. po swojemu i tak dalej. Natomiast y jeżeli chodzi o, miałbyś nie wiem, 10 -osobowy skład jakiś, nie wiem, wyszli na przykład jacyś Destroyerzy, czy coś takiego, czy ten Sa Saga Amazon. Jakiś Saga Amazon, mm -hmm. No, wychodzą, mnie dostałem zasady i nie wiem, dwa lata nie masz modeli, nie? no to mm -hmm. Wiesz, zro, zrobić sobie jednego um, bohatera, a zrobić, wiesz, dziesięciu gości tylko w oparciu o to, jaki mają Wargir, mhm. a potem wychodzą modele i na przykład no z jednej strony mogą wyglądać dużo gorzej niż to, co sam zrobiłeś, a mogą wyglądać dużo, dużo Jasne. lepiej. I tak patrzysz na tych swoich i no, włożyłeś w nich dużo pracy, ale no, tak naprawdę no, przykleja Przyklejam im inny wargir i są, nie wiem, weteranami czy coś. Yy, natomiast wracając do Vigilatora, to jest... Yy, jak macie tego charaktera z, z tych z ultramarinsów, który jest skautem, ale jest takim dokoksowanym skautem. Telion, sierżant Telion. To to jest coś takiego, nie? że gość jest skautem, ale jest takim skautem bardzo, bardzo dokoksowanym. Może tam infiltrować i tak dalej i tak dalej. i jeszcze zapowiedzieli upgrade paki oczywiście do Necromundy, które już się stają takim standardem. Nowe bronie. bronie. Kaudor dostanie dodatkowe bronie, już każdy chyba Poprzedni dom też podostawał orlokowie, yy, Goliaci i tak dalej. Podostawali do problem, problem z tymi zestawami jest taki, że dostajesz jakieś tam bronie specjalne, ale są tylko tak, jak sugerują ci, do, do składania mm -hmm. to naprawdę niewiele części zostaje. Natomiast, żeby jakbyś chcesz rozwinąć ten ganki, chcesz później komuś dokupić broni, to brakuje ci albo kupujesz bicy, albo sobie oddechujesz. Tak, jednej pukawki, <laughs> ta. I więc już, jak ktoś już lubi wydawać pieniądze, to kupuje sobie taki zestaw i ma tam tych broni w cholerę. No dobra, to teraz... <laughs> Jak bardzo GW lubi pieniądze? Okej, okay, ogólnie. Forbes postanowił uszczęśliwić wszystkich kupujących następującą rzeczą. Postanowili ułatwić sprawę z zamawianiem na swojej stronie, rezygnując z pośrednictwa jakby Twojego banku, to znaczy nie musisz już zamawiać w funtach i być zdanym na przelicznik twojego banku, tylko jakby zamawiasz sobie w złotych, w funtach, w niemieckich markach, w eurasach i tak dalej. i widzisz już, ile to cię będzie kosztowało i tam chyba jakiś darmowy shipping, coś tam było wspomniane, to jest akurat mało ważne. I problem polega na tym, że nagle po tym ich magicznym przeliczniku wewnętrznym w niektórych krajach okazało się, że model, który kosztował na przykład, nie wiem, 500 dolarów, teraz kosztuje 1200 dolarów. Nie, nie, aż nie. tak to nie, nie, ale, ale nie, mówię 500 o do 650 chyba, tak? Tak, no. No, no, to jest, ale nie, tak, przesadziłem, ale jest to skok tam rzędu 20-30%. W USA około 20%, w Australii 25-30%, do 30, w Nowej Zelandii 30% i więcej. No na, Więc, najsad, no, najbardziej ten srogi przykład to był Warlord Titan, który się chyba... 800 dola, 700 dolarów australijskich, wzrosła cena samego ciała, na Warlord, Ale to jest przez skalę, przez scenę oryginalną, tak? Bo to jest no. nadal 26% po prostu. No, no po tak, prostu. Tak, tak, tak. Tylko. Tak, nie tak. to, że tłumaczenie. Tylko. <laughs> Także ludzie się obruszyli i znaczy ruszyła jedna duża taka petycja, która już ma chyba z 6 tysięcy popisu. 6 tysięcy, podpisów, żeby po prostu zbojkotować GW i Forza do 1 stycznia. stycznia, w sensie, że malujcie to, co macie do pomalowania i nie kupujcie żadnych nowych zestawów, żeby po prostu, bo jak, nie kupicie, tak, jak nie kupicie jednego po prostu boxa za 50 dolarów i zrobi to X liczba mm -hmm. osób na świecie, Przez skalę, to Poczuję to w skali makro, w, tak? W, w opisie wideo damy linka do tej petycji, jeżeli byście chcieli podpisać, no. jeżeli też Wam się nie podoba taka polityka cenowa. A czy to chodzi tylko o modele Forgeworldowe, czy GW w ogóle? Yy, w ogóle. No w ogóle to bo, to bo mówiła, jeżeli, jeżeli samego Forge'a, to GW tego za bardzo nie odczuje. No tak. Nie, nie, nie, nie jest aż tak źle, słuchajcie, bo e, GW, no, Forgewold e, robią te wszystkie zmiany, zrobił jeszcze jedną zmianę, natomiast e, mianowicie nie ma już limitu, od którego zamówienie może być darmowe, dostawa może być darmowa. Do tej pory trzeba było zamówić za 250 funtów i wszystkie zamówienia powyżej 250 funtów miały darmową dostawę. Teraz już tego nie ma. Teraz już jest po prostu płaska, jak to się mówi? Cena. Pł pł pł płaska cena za wysyłkę 30 funtów, więc nieważne ile zamówicie, zawsze płacicie tylko 30 funtów za przesyłkę. Nawet jak zamówisz model... Za 10 Nawet jak zamówisz shoulderpady za 6 funtów zapłacisz 30 funtów za przesyłkę, bo mają flat charge. I tak się to nazywa ładnie i dużo ludzi na to nam narzeka, ponieważ wcześniej było tak, że do tych 250 funtów płaciłeś 15% wartości plus jakieś tak. tam ileś funtów. Mhm. Więc koleś jak kupował sobie mówił, yy, jedna osoba z narzekała na to, yy, nawet jak zamówiłem dwie paczki shoulderpadów po 6 funtów każda, płaciłem 12, tutaj 18 funtów w sumie i było super, teraz zamówię shoulder pady za 12 i przesyłkę 30. Ale masz łatwiej, nie możemy tam narzekać, mamy łatwiej, wiesz dokładnie od początku ile zapłacisz za przesyłkę. Nie ma żadnych niespodzianek, słuchaj, no nie no, narzekajcie. Ten język, ten język taki jak do dziecka bym mówili, nie, że, bo to jest otoczone w otoczkę, że o, dostosowaliśmy stronę fordza do twojego kraju, do twojej waluty, więc teraz będziesz miał lepiej, wygodniej i w ogóle wszystko. Nie, Forżu, nie będę miał lepiej. No. Wygodnie jest wtedy, moi drodzy specjaliści od GW, wygodniej jest wtedy, kiedy kupuję te same modele, wydaje mniej. Nawet jeśli muszę trochę ruszyć głową, użyć przelicznika, doliczyć prowizję swojego banku lub po prostu powiedzieć fakiet i pójść na całość. Będzie mnie to kosztować między 200 a 270 zł i po no, prostu... Nie ma takich różności 200 a 210 Ale powiedzmy złotych, tak? no, nawet już, no. I tutaj gdzieś mnie może zaskoczyć bank minimalnie prowizją, hmm. ale ludzie, którzy zamawiają z Forge Golda, z reguły płacą jakimiś kartami kredytowymi, które te przeliczniki mają bardzo... Z Paypala płacisz się jakimś... Hmm. Takim mają takim. bardzo, więc wiedzą dokładnie ile im zajdzie. Więc to nie jest wygodniej, Traktują nas, znaczy trochę Forge potraktował nas wszystkich jako użytkowników i nie chcą ta nikogo obrażać, ale jednak tworzenie urządzeń Apple'a było tak, z takim zamysłem, żeby użytkownik nie musiał myśleć, tak? Żeby po prostu włączam urządzenie i ono działa. I to takie samo mieli podejście, tylko niestety za urządzenie Apple'a też się płaci premium, tak? Nie wszyscy chcą. Myślę, że teraz wyciągają ludzie podobieństwa między Forge'em a Electronic Arts. No, no bo... Ja rozumiem, że każda firma istnieje po to, żeby zarabiać pieniążki. Jakby nie zarabiała pieniążku, to nie miałaby racji bytu, no ale, no jednak... Wiesz co, mi się bardzo nie podoba podejście niektórych, y, głównie brytyjskich jakby, y, brytyjskiej części fandomu, tak? Że, który, nie w ogóle. który nie wiesz, nie ruszyło ich to w najmniejszym stopniu i jak Cię nie jesteś, to dalej, tak? No dobra, stary, ale wiesz... W momencie, w którym, nie wiem, Polacy przestaną kupować, Australijczycy przestaną kupować, ci przestaną kupować, to się USA, jest który, USA, jest USA który jest ich chyba największym rynkiem, przestanie kupować, o to nagle ci cena pójdzie w górę. Ale widzisz, bo co? GW jak GW to GW. Oni, hmm, jak, jak, jak zwiększyć profity? Weźmiemy ten sam produkt. Sprzedamy go drożej. Albo jak, ile było kolei w boksie? Pięciu. To będziemy sprzedawać dwóch, ale za dwa razy więcej. Hmm. No Great but... success! Five. Ludzie ze Stanów narzekają też na to, że w Stanach mają otworzyć im centrum dystrybucji Formodu. Tak. Mhm. Więc. Na logikę. Centrum dystrybucji towaru utwiera się po to, żeby go sprzedawać za przesyłkę, żeby klient zapłacił mniej. Tak? Czyli robimy jeden kontener, wysyłamy rzeczy, powiedzmy no to będzie mały I kontener. jedno pudełko kosztuje na przykład 2 centy shipping. Tak? tak, no tak jak robi to China Post, wiadomo z, z jakich źródeł. Tak? Jakoś, jakoś z Chin mogę zamówić rzeczy i mam przesyłkę. Za darmo płacę tylko i wyłącznie za model. I to też płacę No to jest łamek. inna sprawa, że to jest, koniec to... tygodnia i populacja recasterów zwiększa się. Tak, ale <laughs> do tego zaraz przejdziemy. Nie, i, na, i wiesz i Ludzie w Stanach też czują wzrost tych cen, nie, znaczny dosyć. I nie ma żadnego wytłumaczenia logicznego, dlaczego jest ten wzrost ceny. My kupujemy ten sam produkt wysyłany do nas z bliższej nam e, lokacji. lokacji. Za przesyłkę płacę tyle samo, ale za produkt płacę więcej. Gdzie to jest logika? Gdzie to znaczy jest wyliczanie to, ktoś, ktoś, ktoś w ogóle wyrzucił jeden przykład, że, że był jakby. Yy, były dwa Nighty różniące się uzbrojeniem, ale de facto jakby za oba płaciłeś tam powiedzmy 80 funtów. Poprzednio, to po to poprzednie, tak, mhm. że jeden kosztował, jeden miał powiedzmy lance, a drugi miał jakieś działko. I jeden kosztował 50 funtów przykładowo, drugi też 50 funtów. Po tym magicznym przeliczniku nagle się okazało, że jeden kosztuje sumę X, a drugi już to jest sumę Y. Czyli nagle jedna cena poszła w górę, druga ci... też poszła w górę, ta, ta, ta, ale ta, ta nie tak raz się tak wytłumaczyć. To się bierze stąd, że na przykład y, bronie, które używają czarnego prochu, czy na przykład jakiś autokamon, podchodzi pod jedną walutę podatkową, <grym> pod wartość podatku VAT, a działa energetyczne podchodzą pod zupełnie inną, <grym> bo używają izotopów, więc <grym> płacisz inną stawkę VAT po prostu. <grym> VAT za stal do miecza. <grym> więc y, tak, no i jest to po prostu ruch, który nie, nie ma żadnego sensu tak naprawdę, nie, bo chyba, że znaczy, chcą ewidentnie wyprzedać wszystko, co mają, po, po, nachapać się, wyprzedając to, co mają i wszystko przejdzie w plastik, tak jak, nie wiem, cokolwiek. A bo już będą robili tylko Specialist Games, herezję zamkną. Nie wydaje mi się, to, to jest bardzo mało naprawdę... Znaczy, podlega, przed podcastem z Zigim o tym gadałem, że oni tak teraz są w takim strasznie dziwnym rozkroku, bo tak... Wyszli primarisi, nowi marines i oni tych starych będą powoli, powolutku wygaszać. Podejrzewam, że zrobią to nie wydając nowych modeli i po prostu oni w pewnym momencie staną się ingrywani. Nie będziesz ich chciał wystawiać, bo inne armie będą dostać, nie wiem, orki dostaną nowe modele i tak dalej. Marini będą nie opłacali. I z drugiej strony mają herezję. Gdzie są te jakby starze marines I z tego jest niezła kasa, bo im się to rozkręciło całkiem, całkiem nieźle. I oni tak, z jednej strony, no tutaj mamy nowy scout, lepiej wyprofilowane pod kątem wielkości tych proporcji i tak dalej. Z drugiej strony mamy coś, co mimo wszystko nam się trochę opłaca, ale jakby korzysta z tego starego stylu. I teraz tak, co my z tym mamy jakby zrobić? I też myślałem, że mogliby, nie wiem, przykładowo... Wiesz, możesz mieć 30-40 i jeszcze nowy system, tak. gdzie są primarysi, tak? Tak, to. znaczy... Nie, no, te, wiesz... Yy, i z jednej strony mogliby tak jak mają, że Mark 3, Mark 4, Contemptora i, i, i co tam jeszcze jest. I bohaterów masz w plastiku już do kupienia, mm -hmm. spokojnie, tych, tych dwóch jednego w tym. Jakby dorzucili do tego jeszcze tak, Rainosa tego trzydziestkowego w plastiku, Sicariana, tego podstawowego z tym podwójnym działkiem. Powiedzmy, mm -hmm. że reszta wieżyczek jest z forza do kupienia, ale tego zwykłego Sicariana. Y Kuta motory i powiedzmy ten, któryś z tych spiderów trzydziestkowych. Upgrade pack do motorów marinsowych żeby to były outridery No, na przykład. O, słuchajcie. I już, i, wiesz, z tego jest w stanie taki gracz, kupując sobie, zrobić jakiś nieprzekoksowaną nie ton. i po prostu albo te Legionowe jednostki i te upgrade pack i tak dalej kupować sobie z Forge'a, bo rozumiem, dlaczego zaczęli zdejmować tych takich, wiesz, Mark cztery, marines, no bo wszyscy ich mają w plastiku. Tak. No to trudno, żeby ich trzymać. Ale trzyma. Mark 2 na przykład nie mają plastiku, a też... <grym> tak, właśnie o to chodzi, że Oj, mo mogliby to zrobić w ten sposób. I, i, I ciekawi mnie, jak się cała sytuacja rozwinie. Czy, czy zarżną coś, co tak naprawdę im daje dochód? No przecież i Prospero i Kalt się sprzedały jak świeże bułeczki. tam żartami, do Adeptus Titanicus, ale Adeptus Titanicus <grym> miał wyjść w żywicy. Z powodu nagle dochodzi w plastiku, tak. modele wszystkie żywiczne są wycofywane, czy, wy, czy wycofane są e, Czy, czy, czy wycofane są wzory, bo na razie możemy kupić wzoru, nie ma nic, czy będziemy mogli je skupić znowu, po prostu na razie są out of stock, nie, nie, nie, produkt, nie sprzedajemy, ale czy wy będą wycofywali to jako po prostu, nie będzie już tego można w życiu kupić nigdy więcej, czy nie będziesz mógł tego kupić w żywicy, to jest pytanie, bo moim zdaniem, po pierwsze plastik jest tańszy w produkcji, Fakt, że trzeba zrobić formę i trzeba, y, żywicę masz formę silikonową, może tych form mieć pięć mm. potrzebujesz komuś coś odlać, zalewasz żywicą z miksera, zalewasz, czekasz 4 godziny, wjmujesz, wpakujesz w folię i wysyłasz. Z plastikiem tego nie zrobisz. Jak odpalasz matrycę, montujesz jest matrycę, to robisz 20 tysięcy sztuk i leć. Zresztą, zakładamy logikę w jej działaniu, ale... Tak, naszym... jak to za każdym spiskiem i myślimy, że stoi człowiek, tam który jest, to wszystkim kieruje. kurczak bez głowy, który biega i próbuje uruchomić znaczy, komputer. Z, z, to. z tym, z, tym, z Titanikusem, dlaczego z tym przejściem z żywicy do plastiku, to ja bym to sobie wyobrażał tak jak Vincek, tego Borata, nie? że... Były tam targi, nie wiem, Warhammer Fest, czy Forge World Weekend, czy coś i pokazali w żywicy, tak, prototypowe jakieś tam egzemplarze i wszedł taki Borat i hmm, ludzie to obserwują, na pewno będą chcieli kupić. Jak by to zrobić, żeby to wycisnąć jeszcze? Wiem, zróbmy w plastiku, więc produkcja wyniesie na staniej, więc mniej włożymy, a sprzedamy w takiej cenie, aby to była żywica. Great success. A Albo więcej, bo jest bo plastiku, nie kupujesz żywicy, którą ciężko pracować i jest trująca, ale Kupisz plastiku, który łatwo twoje dziecko może to złożyć. Nikt nie uży raka, tylko się udłami. Tak. <laughs> Szybsza śmierć, nie, nie musisz płacić za chemię. Więc to... reasumując, no, szukamy logiki w, w tym zachowaniu Forge World tak naprawdę. No. Ale. Sary, Forge World to są ludzie, którzy rzeźbią figurki i piszą rulsy, a Games Workshop no tam, to jest firma, tam, która podejmuje. Tam jest most no. Tak, tak, tak. No, ale szukamy jakiegoś, jakiejś logiki w tym, a.. Prawdopodobnie nie ma żadnej jaka jest decyzja biznesowa, jakaś po prostu, albo byłby totalnie chaos i nagle. Forge chyba, chaos chyba, tak. chyba. Słuchajcie, bądźmy dobrymi myśli. Może nas zaskoczy czymś niesamowitym. Może, bo wierzę, jak zobaczy. tym na przykład, że będziemy mogli kupić rzeczy Forge Forgeworld, wchodząc na stronę Games Workshopu i zaoszczędzą nam jeszcze jedno kliknięcie, więc. I jeszcze podniosą cenę. To jest, jest naprawdę gra warta świeczki naszych fontów, no naszy, mm, naszych euro, naszych Słuchajcie, ja ostatnio e, oglądałem rozkminkę gościa, który założył e, Tabletop Minions. Uh -huh. A tom Smashy, no. Uh -huh. Widziałeś to? Był w wywiadzie kiedyś u nas tutaj. Tak? Na podcaście. No, no widzisz. Gościu starał się. Znaczy nie osobiście. Nie osobiście, <gry> No wiadomo, z, z Ameryki daleko. Gościu starał się rozkminić brak konsekwencji cenowej w boksach wychodzących mhm. od GW mhm. i dla, dla porównania wziął zestaw Sterngardów, mhm. którzy w Stanach chyba kosztują 50 albo 55 dolców, mhm. w których jest tylko piątka i porównał tego boksa do boysów zwykłych, których jest 11 chyba albo 10. 10, 10. i oni kosztują 35 dolców. Więc 20 dolarów różnicy na jednym boksie, mhm. Jeśli chodzi y, wagowo o ilość plastiku, to wychodziło mniej więcej to samo. Gościu wykoncypował sobie coś takiego, że y, modele, które gracz musi bądź chce kupić w większej ilości, bo mu są akurat potrzebne, jak zbiera sobie y, armię hordy, tak jak Orków czy Tyranidów, ceny tych modeli można obniżyć, bo i tak na tym zarobimy, bo tych boksów zejdzie 10 razy więcej, aniżeli takich właśnie Sterngardów, którzy są jednostką... Jeden yeah, yeah, no, unit, ma, maksymalnie e, 10 tak. Nie ma bo, to, bo, bo to chodzi o to, że jeżeli masz kupić, miałbyś kupić, załóżmy, niech boi się 10, których plastiku jest tyle samo co w Stangardach 5, uh -huh. tylko mieliby kosztować 55, to zamiast kupić, tak jak ja bym na przykład, mam 140, nie kupię 140, kupię 20 i, i na tym się zatrzymam, czy tam 30. Uh -huh. W Stangardach wiesz, że e, musisz, załóżmy chcesz kupić, wiesz, że ten unit jest grywalny, kupisz jednego boksa, no dobra, kosztuje 55, 55 dolców, no dobra, trudno, uh -huh. przeboleję. Okej, okay. są super grywani, dorzucę drugi oddział. No dobra, trudno. Kupię drugi boks to jest wszystko, co I więcej głową. Tak. tak, W wojskach mhm. to się nie, nie sprawdzi, więc albo ich nie kupisz w ogóle, nie będziesz grał w tą grę. Albo obniżymy Ci cenę i kupisz więcej, A i tak wyprodukcja tego boksa to już tutaj nas przyniesie. To jest to, to... w miarę logika jakaś, tak, którą przestrzega GW, ale można być też Forge Woldem i robić do armii w sumie takiej półhordowej Solara Auxilia, robić mm. transport Aurox, który jest ekwiwalentem Rhinosa. I 200 zł. I wypuszczasz, wypuszczasz transporter, i masz załagę do tego transportera. I od razu ją usuwasz z tego z katalogu. dla. No wiesz, o, jakaś logika jest. No dobra, słuchajcie, to jest nasz mm -hmm. opinia nad Forge World. Chcemy poznać Wasze zdanie w komentarzach na temat tego, co się wydarzyło. Teraz robimy krótką przerwę. I wracamy z wywiadem z dziewczynie. Ej, ty, konowale. Potrzebujesz ekstra nóg do tych pokaleczonych gamoni, którzy do Ciebie przychodzą po naprawy? Dodatkowych rąk czy zamienników? A moje chłopaki? Może potrzebujecie jaki giwer, szczelb czy innego tam badziewia? Mekaniaku! Może jednak kupisz motur zamiast go robić? Herzcie, Burszuju! Ten mega armor czeka na Ciebie. Wszystkie te i inne zajefajne bitsy znajdziecie u kromlecha pod żywicznym obiadem. Towar najwyższej jakości, na czas, na pewno. Oficjalna strona producenta to kromlech.eu. Oficjalny sklep bits of War kropka komu. Prosimy popatrzeć na wyznawców chaosu oraz się u Nie chcemy kolejnego na terenie. Teraz przechodzimy do wywiadu z Grześkiem z Iron Keep Studios i tak naprawdę to zacznijmy od początku, czyli jak w ogóle wkręciłeś się w taki profesjo profesjonalny świat malowania modeli, bo zarabiasz tym na życie, jak rozumiem. Więc jak to się u ciebie zaczęło? W moim, w moim przypadku akurat to był, to był przypadek, bo nigdy o tym nie, nie, nie myślałem, w ogóle nie przeszłoby mi przez, przez myśl, że przez właściwie hobby można, można zarabiać na życie i się z tego utrzymywać. Jeszcze, jeszcze parę lat temu, kiedy zajmowałem się czymś zupełnie innym. I między zleceniami, mając trochę czasu wolnego, robiłem właściwie najpierw dla siebie takie mało skomplikowane tereny do gier. Bo akurat sprawiało mi to przyjemność, a że wtedy miałem dużą zajawkę na makiety do, do kolejek. Oglądałem wiele tutoriali i tak dalej. Wkręciłem się w to i sobie pomyślałem, że spróbuję. No i <śmiech> zrobiłem jedną, drugą, trzecią rzecz. Wystawiłem na ebayu, żeby mi to w domu nie zalegało, bo mnie, mnie bardziej interesuje cały ten proces tworzenia, proces artystyczny. Niepotrzebne mi to było do, niko, do niczego, więc pomyślałem, że może akurat przy okazji jeszcze tą parę grosza wpadnie. No i wystawiłem, wystawiłem na ebayu i któregoś razu zahaczył mnie jeden gościu. Anglik pytając, czy nie zrobiłbym mu pełnowymiarowej planszy do gry 1,80 m na, na 1,20 m. No to powiedziałem mu, że jasne zrobię to, bo to zawsze jakieś wyzwanie i lepszy pieniądz. Zrobiłem tą planszę, trochę mi to tam czasu zajęło, bo nigdy na, na taką skalę wcześniej nie robiłem, więc... Wiele rzeczy robiłem metodą prób i błędów, bo jednak tutorial tutorialem, a praktyka praktyką, wiadomo. Plansze zrobiłem, wysłałem, bardzo się spodobało, zamówił, zam, zamówił drugą, spodobało się również i zaproponował mi Właściwie zasugerował, czy nie wziąłbym pod uwagę tego, aby malować ludziom figurki, modele za pieniądze, bo to jest znacznie bardziej opłacalny biznes, bo ludzie więcej pieniędzy wydają na modele, aniżeli na tereny do gier, czy też całe plansze. I tak do świata Warhammera trafiłeś, że się tak wyraża? I tak, i w ten sposób trafiłem do Warhammera i pamiętam, że malując pierwszą armię yy, Mrocznych Aniołów nie miałem bladego pojęcia yy, o Flafie, kto to jest, kto to, kim w ogóle byli kosmiczni Marinsi. Malując te modele załatwiłem sobie yy, kodeks, żeby sobie trochę Poczytać. o flafie poczytać co ja w ogóle robię, co to są za goście, <śmiech> co sobą reprezentują. I tak pomału zacząłem się wkręcać. Po tej armii pojawiła się armia do 30 Nightlord'si I przy tej okazji zacząłem słuchać audiobooków do Herezji Chorusa. Poleciało tego kilkadziesiąt tomów, sama linia fabularna bardzo mi się spodobała i zacząłem tym nasiąkać. Mhm. No i teraz pomimo tego, że, że, że cały czas nie gram, że akurat ten aspekt hobby nie bardzo mi osobiście pasuje, całkiem sporo informacji na temat tego uniwersum posiadam i bardzo dobrze się w tym czuję. Także generalnie no, maluję z czystego przypadku, o, a, że, a, że, a że akurat mi się przy, udało no, to myślę, że jest to kwestia dużego szczęścia, bo tak naprawdę yy, aby zaistnieć na tym rynku, który jest obładowany dosyć potężnie, bo jest, jest bardzo wielu ludzi, którzy malują za pieniądze komisyjnie no to yy, pomimo tego, że jest to taki powiedzmy zawód niszowy no to jednak bardzo, bardzo trudno jest zaistnieć i, i, i zdobyć tych klientów, bo jeżeli nie ma się, nie ma się jakiejś wyrobi, wyrobionej opinii na swój temat na, na arenie międzynarodowej, bo to nie jest malowanie tylko na, na rynek polski, tylko w grę wchodzi cała nasza planeta, cały glob, no to jednak trochę czasu zajmuje, aby, aby zbudować sobie portfolio, bo jeżeli nie masz portfolio, no to sorry, ale nie istniejesz, no bo <śmiech> możesz być świetnym malarzem, ale jeżeli nie masz twardego dowodu na to, co jesteś w stanie ludziom zaoferować, no to raczej nikt nie zawierzy Tobie setek czy nawet tysięcy dolarów, żeby potem dostać produkt, który nie spełni jego wymagań. Hmm. i powiedz, bo mówiłeś, że zacząłeś od tych makiet takich kolejowych i że robiłeś je i je sprzedawałeś powiedz mi, czy jeżeli nie grasz czy masz na przykład jakąś armię, bądź jakieś modele, które powiedzmy pomalowałeś dla siebie albo z jakichś tam innych względów postanowiłeś sobie zatrzymać żeby na przykład, nie wiem, leżały na półce czy coś takiego czy nie masz, nie masz hmm. czegoś takiego chciałem i y, mam całkiem sporo, myślę, własnych modeli które chciałbym pomalować, ale niestety nawał zleceń nie pozwala mi wygenerować nawet kilku godzin w tygodniu, aby móc coś porobić e dla siebie. A weźmy tak hipotetycznie, że masz, nie wiem, wolny miesiąc, czy coś takiego, czy nie wiem, wolny rok, z jakichś tam względów, masz hajs, żeby sobie kupić jakąś tam armię do trzydziestki, żeby ją sobie pomalować i postawić na półce, to którą armię byś wziął, jak, jak, jak, która jest twoja ulubiona i tak dalej. Może niekoniecznie armię, ale kilka jednostek z różnych le mhm. Legionów. Każdy Legion ma jakieś tam swoje plusy, bądź minusy. Można z nimi sympatyzować, mhm. albo, albo wręcz ich nienawidzić. Przypominam sobie, słuchając po raz pierwszy pierwszych tomów Herezji Horusa. I, I pamiętam, że strasznie i, irytowały mnie poczynania e, Erebusa, mhm. Je, jego knowania. tak, i, z dupkiem tam w tej tak, no, Jest takim wałem, że po prostu no, plułem żółcią słuchając tego, co on robi. I, i, a i, a jak oceniasz i... jego model? Bo to jest jedna z postaci, która ma model. Malowałeś może Erebusa kiedyś? nie. Byłeś? Jeżeli dobrze kojarzę, jest to dosyć stary model. Jeden z pierwszych, który Chyba wyszedł. nawet jeszcze w metalu wyszedł, tak? Nie, nie, nie. nie, nie. On to, on bo do bo herezji nie? on stoi z taką z takim jakby ikoną i tak ręką. Tak, bo bo on... I on... jego kupujesz w dwupaku z Korem Feronem. Ja chyba nie może go osobno. Chyba Chyba, że u Recastera. <laughs> no, no, tak. <laughs> e, Fordowy model. Tak, tak. A to ja myślałem o innym, bo chyba jeszcze Ty mówisz, model elebusa ten... był... Y... Ty mówisz o badanie może? Nie, nie, nie nie abadon. Ja Dark Apostle był do 40. Dark Apostle. Ale był, on był, był w metalu w fun... też. Tak. Był w metalu, czy w fankaście? Wcześniej nie był by... w metalu, bo to, Aha, to jest zaremon. To nie był Erebus? Dlaczego to były goście, kapela, chaosu. wiesz co, gość, który robił Erebusa, też sam powiedział, że się bardzo inspirował tym modelem, właśnie. dlatego on jest bardzo podobny wizualnie, też taki, że ma tą ikonę chaosu na plecaku i tak, tak, mniej więcej. z dłoni. no to Erebus ma oprócz tego, że ma tą ikonę, to też ma i bardzo podobną głowę, tylko bez tych różków takich wystających. No ja myślę, tak, w tej chwili kojarzę, on był, on był w dwupaku z Korferonem. Z, z tego dwupaku znacznie bardziej podoba mi się Korferon, mm. choćby z tego względu, że Korferon <coughs> nie przeszedł tej całej transformacji na Marinsa, nie? bo mm. on już był Zastawiam. posunięty wiekowo i po prostu nie, dało się. nie przeżył tego, a mimo to yy, nosi pancerz Terminatora. Mm -hmm. No, dali mu to, to, co się dało ze Space Marina, tak, nie Luder, do końca, no, który Poprawcie mnie, jeżeli jestem w błędzie, jest mniejszy niż klasyczny pancerz Terminatora. Czy taki sam? Nie wiem, bo nie miałem porównania modelu bok-modelu. Natomiast w statach na pewno ma, ma niższe staty, bo ma chyba Toughness 3 i Siła 3, gdzie Maryni mają 4 normalnie. Mm. więc To jest, jest, obserwowane... jest tak. tylko znaczy, no, weaponski ma tam wyższy tak dalej, no, a przez pancerz częściowo. No, no ale... fajne, takie dosyć unikalne, te lightning close, bo ma tak, tak, tutaj tak, i tak. jeszcze takie zagięte, to uh -huh. z jest nadgarstka. Znaczy, no to zbroja wygląda, że jest unikatowo dla niej, tylko i wyłącznie pod niego. Mhm. Y, no dobrze, ale to ja, jakie w takim razie modele byś, bo już wiemy, że nienawidzisz że czyli mógłbyś kupić model i walnąć go młotkiem, na przykład, <głosy> y, ale jakie modele byś chciał y, pomalować? Bo tak Ci pewnie mam... trochę przeszło ich przez ręce, że o kurczę, no ten bym może na półkę, a klientowi tak? Yy, <głosy> tak, z racji tego, że bardzo mi się wkręciła linia fabularna z samej, samej herezji i podoba mi się koncept prymarchów. Mhm. No i też uważam, że Von zrobił całkiem niezłą robotę wypuszczając swoją linię prymarków. Mhm. Zbieram sobie pomału własną kolekcję. W tej chwili mam, myślę, że mam już z połowę prymarków. I mam nadzieję, że kiedyś będę miał na, na tyle czasu, żeby móc je sobie prywatnie pomalować i wstawić w gablocie. Mhm. Bardzo też lubię e... Jeszcze e, wspomnę o czym innym. Jeżeli chodzi o, o, o samo malowanie, najmocniej czuję się e, w pojazdach. W pojazdach, w walkerach, mhm. ponieważ pochodzę ze starej szkoły e, modelarzy e, wojskowych, redukcyjnych. militarnych, redukcyjnych. Mhm. I przejąłem bardzo wiele technik. Dlatego malowanie pojazdów, tudzież robotów wychodzi mi najlepiej i w tym się też dobrze czuję. Więc bardzo lubię malować dreadnoughty, zwłaszcza wersję Leviathan. Mm -hmm. e, swego czasu nawet miałem ambitny projekt, aby pomalować Dula na, na konkurs, na, na, na Golden Demona, zrobić taki klasyczny antagonistyczny pojedynek do trzydziestki, a mianowicie lewiatan imperialnych pięści kontra Contemptor Iron Warriors'ów. Aha, to fajnie wyglądało. Ten wygląda. projekt został odłożony na bok, ale myślę, że w końcu znajdę trochę czasu, żeby, żeby to zrobić. Modele już są, czekają. Także teraz tylko kwestia wygenerowania. Mi, czasu. mi, pięści mają dedykowany swój? Nie, nie, nie, nie, pięści nie mają, nie, nie, nie, nie, ale istnieją bardzo fajne kalki, dlatego można go całkiem fajnie skustomować. Jest kilka takich generikowych kontemptorów, które można tam tak podrasować, żeby było ok. Dobra, to słuchaj, bo jesteś w branży, co byś na przykład doradził ludziom, którzy by chcieli iść w Twoje ślady, w sensie też Zosta Mają na przykład talent yy, i chcieliby zacząć zarabiać na tym jakieś pieniądze. Może, może nie od razu żyć z tego, ale, ale powoli rozkręcać biznes może jako coś takiego dorobkowego, co byś im doradził, co byś im powiedział, żeby, czego, żeby nie robili itd, tak, hmm. tak dalej. Przede wszystkim cierpliwość. Dobrze jest, jeżeli ktoś maluje sobie hobbystycznie w domu, w, w domu bo akurat ma zajawkę na te hobby, Malować modele dla, dla siebie, robić im dobrej jakości zdjęcia i budować sobie z tego jakieś portfolio. I kiedy, i kiedy w, tym, w tym albumie już będzie, nawet, nawet niech to będzie kilkanaście, nie musi być kilkadziesiąt różnych pozycji, ale nawet niech będzie kilkanaście takich modeli, które odbiegają jeden od drugiego, żeby móc za, zaprezentować potencjalnemu klientowi y, co on może y, dla niego zrobić. Mm. Nie od razu przy, przypominam sobie y, taką sytuację. Ze dwa lata temu na, napisał do mnie bodajże gościu z Rumunii y, i mówi mi, że założył firmę, dostał dotację z Unii Europejskiej y, profesjonalnie y, Wyposażył sobie studio, zatrudnił kilku malarzy. No i co on ma teraz zrobić, żeby klienci do niego napływali, bo on miesiąc w miesiąc musi płacić podatki wypłaty pracownikom, wypłaty pracownikom tak, a nie ma klientów. Więc powiedziałem mu, to samo, że. Także. Tak, Od dupy strony zaczął interes? Po pierwsze tak, no, trochę się pospieszył, no bo wyszedł do klienta tak naprawdę z pustymi rękami, no bo... Cóż ten... Cóż może tego klienta skłonić, żeby akurat te pieniądze zostawił u niego, skoro nie ma mu nic do pokazania, no. Z tego co wiem, to studio w tej chwili hula całkiem dobrze, bo... No, to, trochę tego czasu minęło, wody, wody w rzece upłynęło i, i, to, i to portfolio im puchnie, no, ale te początki mieli trudne i pewnie sporo kasy im przez, przez kieszenie przeciekło. Dlatego cierpliwość. Sukces przyjdzie, tylko zróbcie sobie najpierw portfolio, pomalujcie różne modele. I pomału, bez żadnej, bez żadnej reklamy, jakiejś, za którą trzeba płacić nie wiadomo co, bez zakładania stron internetowych, które też tam pewne koszty pochłaniają. Załóżcie sobie jakiś fanpage, też profil na, na Facebooku, tam zamieszczajcie swoje prace, czy nawet jakieś zdjęcia z etapów prac nad modelem. Wklejajcie je w różne grupy tematyczne, w jakieś Warhammer 40k, czy Miniatures Painting, Tips and, and Coś tam, Tabletop Minions, e, nawet Evier Metal. E, na pewno ktoś was zauważy i prędzej czy później te pierwsze komisje będą się pojawiać. Wystarczy dodać wam zdjęcia i napisać I do commissions, I'm waiting for commissions. Zgadza się, znaczy się ktoś znajdzie. Facebook chyba i Instagram są takimi najbardziej popularnymi, nie? DeviantArt, też ważne. Do nas na Manufaktorum nawet pisali do tak, Ciebie, tak. Czy, byś ten, czy byś nie, nie pomalował czegoś za kasę. Mhm. U -u. Niestety Polacy. <laughs> Facebook jest całkiem dobry na początek, bo pomimo tego, że kiedy ja przeszedłem na, na pełen etat malowania, ja już miałem w tym momencie grube portfolio, dzięki temu jednemu szczęśliwemu klientowi, który się trafił, sporo tego u mnie zamówił. Ja miałem od razu stronę internetową, ale też równolegle hulał do tego profil na, na, na Facebooku i w tych początkowych miesiącach bardzo wiele zleceń właśnie wpadało przez Facebooka i zresztą cały czas wpada. Dlatego bardzo dobrze jest mieć stronę internetową, ale jeżeli ma się kiepskie pozycjonowanie, no to nawet, nawet bardzo fajnie zaprojektowana strona, która, która jest czytelna, przykuwa wzrok i tak dalej, no to nic Wam nie da, skoro wpisując hasło w wyszukiwarce na jesteście na piątej. Na, na piątej czy tam nawet jeszcze w dalszej stronie. Dlatego Facebook to jest, to jest bardzo dobry początek. Instagramu raczej nie polecam, sam założyłem go w zeszłym roku i przez ten rok, e, przez Instagram nie wpadło ani jedno e, zlecenie. Hmm. Czy znaczy, uważasz, że to dobra metoda jest na przykład tak jak ktoś chce zacząć już, bo załóżmy no wie, że dobrze maluje, e, no żeby, się, żeby jakoś wpaść w to tempo malowania, by ktoś chciał zacząć, tak jak mówimy cały czas, to, to pytanie jeszcze w nawiązuje. Z teraz wychodzi tu fan club, czyli nowy boxer, mm -hmm. no starter. Wiem, że w Stanach w Anglii jest to popularne, że ludzie często nie chcą kup kupować i malować nowych modeli, ale sądzę, by kupili pomalowany zestaw. Na przykład wziąć taki zestaw, zainwestować jednak trochę tej kasy, mm -hmm. usiąść pomalować go w 2-3 tygodnie i wystawić go jako kompletny. Czy uważasz, że to jest dobry deal dla tych yy, Na dwoje babko wróżyła, bo albo, albo się opłaci, albo nie. Nie, podam, podam... Albo wygrają mecz, albo nie. Albo... Podam, podam Wam bardzo prosty przykład. Poznałem jakiś czas temu bardzo uzdolnionego chłopaka, młodego chłopaka, który w zeszłym roku na Huzarze, największym polskim konkursie malarskim, który się odbywa rokrocznie w Warszawie, pod koniec roku, wygrał drugie miejsce w kategorii Oddział. Pierwszy jego konkurs i od razu srebrna statuetka. Pomalował całą część Devgardu z boxa Dark Imperium. Bardzo, bardzo fajne malowanie, czyste. Przez kilka miesięcy nie był tego w stanie sprzedać. Bo za Właśnie, że rynek nasycony. Właśnie, tak. że nie. Yy, właśnie, że nie. Całkiem możliwe, że, że rynek był przesycony. Yy, no Ale, ale też... na Polskę to próbował spuścić, bo zauważyłem, że w Polsce pomalowane modele się raczej nie sprzedają. Że yy... nie sprzedałem się słabiej niż... Tak, tak, tak. Próbował, próbował najpierw yy, na Polskę. Nie mm. udało się. Yy, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam, no to chciał za ten cały... Zestaw bodajże około 1500 zł. Co nie jest jakąś tam ceną wygórowaną, biorąc pod uwagę jakość malowania. No ale biorąc pod uwagę, że modele same można kupić za 150 zł, to tak? No tak. Hmm. Bo mimo samych DFDR tak? No tak, w sensie tak, tak, no, tak. Po to było... jest 150, czyli chciało 1500, tak mówisz? No chyba tak. Czyli 10 razy więcej za pomalowaną modelę. w Polsce oni dziwię się, że się nie sprzedało, nie? Eee, Tak, <laughs> to jest też zupełnie inny temat, no bo Polska jest bardzo niewdzięcznym rynkiem. No ale ja to może no, nie wiem, czy będziemy o tym mówić, czy nie. No <laughs> to jak chcesz. Ale, możemy... ale ostatecznie pójścił za granicę, tak? Eee, ostatecznie... granicę tej pory. <laughs> podpisałem się pod tym. Y, że jest to praca studyjna i, i poszło. Mhm. Czyli marka musiała się zbierać. Marka tak. Marka robi swoje, jeżeli ma To już, jabłuszko jednak zadziałało. To, jeżeli ma się już jakąś pozycję na, na rynku, no to znacznie łatwiej jest coś sprzedać. A jeśli chodzi, jeszcze, jeszcze tylko skończę myśl, no. ze sprzedawaniem figurek na i jest tak, że raz, sprzedaż za, za całkiem dobry pieniądz, zwróci Ci się czas, który spędziłeś nad danym modelem, a, a czasem po prostu no akurat na ten zestaw nie ma zbyt, zbyt wielu chętnych i owszem sprzedaż go tam za, za parę set złotych, ale biorąc pod uwagę ile czasu na, na tym siedziałeś, no to oddajesz je za, za, darmo. za darmo. Dlatego mówię, że no 50-50 albo się udar, bo nie Właśnie, ja mam takie pytanko, bo za chwilę muszę się zbierać, niestety nie, nie dociągnę do końca podcastu, bo trzeba córkę wykąpać. Ale pytanko takie, bo ze strony hobbystycznej, kiedy my nie, nie, nie zarabiamy na tym, mamy ten problem i czy ten problem też występuje, czy w większym stopniu, czy w mniejszym stopniu, kiedy się na tym zarabia. Konkretnie zmotywowanie się do malowania, że masz dzień i musisz usiąść i malować. Jak z tym jest? Hmm. E, tak, jeżeli... Jeżeli biznes je, jest w powijakach, nie możesz sobie pozwolić na to, że akurat tracisz motywację albo, albo sobie wybrzydzasz. To ci, się, to ci się nie podoba, a to nie. Bo jeżeli masz rachunki do płacenia, to po prostu spinasz po ślady. Jasne. I malujesz, jak pójście do pracy, wstajesz rano, czy Ci się chce, czy nie chce, się czy nie chce, tak. I jeżeli akurat nie masz tego, z tego przyjemności, no, no, no to sorry, to jest, to jest robota, to jest biznes, gościu płaci, więc wymaga. Z biegiem czasu, kiedy ta renoma się pojawia, ten aspekt staje się coraz bardziej elastyczny, terminy przestają być tak sztywne, klienci są coraz bardziej wyrozumiali, tym bardziej ci, którzy wracają. Bo, bo jeżeli ktoś już coś od Ciebie dostał i widzi, widzi za co płaci, są w stanie czekać niejednokrotnie pół roku czy nawet rok aby, aby znowu ich kolej przyszła i dostali od siebie kolejne modele natomiast jeżeli ktoś ma no już faktycznie problemy z motywacją najlepiej jest jeżeli ma się kilka zleceń do zrobienia powiedzmy w przeciągu dwóch miesięcy malujesz, malujesz kilkadziesiąt modeli z, z, z jednego chapera, tak czy, czy tam Legionu i zaczynasz tym żygać nie możesz na nie patrzeć, yy, pędzel sam ci się odkłada wysuwa, <śmiech> tak z dłoni warto jest y, sobie zrobić przerwę i pomalować coś innego a jeżeli masz na to zlecenie, no to, to, to tym lepiej, bo ani, ani żadnego czasu nie marnujesz, ani nic, bo po, po prostu ro, robisz coś innego skończysz ten model, y, odpoczniesz trochę psychicznie, wracasz do do tego większego zestawu i robisz dalej, aż go, aż go skończysz. Mm -hmm. Power through it. Yeah? Ja też Takie. zauważyłem po sobie, że jeżeli mam większe zlecenia, męczę się i w tej chwili już praktycznie nie biorę takich, bo bym bo się nie chce. No. Jeżeli mam, jeżeli mam do wyboru pomalowanie 20 modeli w, ce, w cenie jednego większego, no to biorę jeden większy, bo spędzę, spędzę nad, nad jedną i drugą partią tyle, tyle samo czasu, zarobię te same pieniądze, a się nie będę męczył. Poza tym sam mówię, że wolisz pojazdy, czyli ten jeden duży model, to pewnie będzie jakiś pojazd, a nie 20 na przykład, kolesi. I teraz chciałem zadać pytanie, które tak naprawdę powinno być zadane jedno bądź dwa pytania wcześniej, bo rozmawialiśmy o modelach, które Ci się podobają i tak dalej, a modele, których absolutnie nienawidzisz malować, nienawidzisz z nimi pracować, bo jeszcze nasi słuchacze, słuchacze mogą mnie wiedzieć, ale oprócz tego, że Ty modele malujesz, to często je też musisz złożyć, wyczyścić, czyli cały proces hobbystyczny, który każdy z nas przechodzi, mhm. kupując se po prostu... Model w pudełku, Ty dla klienta też realizujesz. Yy, tak, przeważnie jest tak, że yy, klienci przysy przysyłają mi pieniądze, aby modele kupić, bo w Polsce zwykle jest tak, że jest trochę taniej, aniżeli w Stanach czy tam gdzieś, gdzieś indziej na zachodzie i, i przez, przez cały ten, ten, pro, ten, ten, ten proces trzeba przejść. Akurat ja bardzo lubię yy, modele wycinać, czyścić i, i składać, bo jest to taka e, praca, tak. przy której się trochę można wyłączyć. E, to też jest moja ulubiona część hobby, zwłaszcza um, tak. baszowanie i składanie modeli. Malowanie jest takim czymś... Zgadzam, tak. I jest, jest zdecydowanie znacznie mniej wymagające, aniżeli jest to sam proces malowania. Mhm. Dlatego osobiście nie mam nic przeciwko, tym bardziej, że ja preferuję malowanie modeli częściowo złożonych, dzięki czemu można pędzlem dojechać w każde miejsce. Ja nawet chyba nie maluję modeli w pełni złożonych, bo jeżeli ktoś coś takiego mi, mi oferuje, to, to zwykle odmawiam. Chyba, że jest to model, którego nie malowałem, jest bardzo fajny, podoba mi się, więc, więc wtedy robię wyjątek. Ale hmm. dla mnie osobiście modele w pełni złożone maluje się znacznie trudniej. No, aniżeli tak. takie czy, A zdarzało czy Ci się czy... na przykład, że klient Ci przysyła, jak po prostu ten model, urywaliśmy mu rączki czy coś, rozklejałeś się, żeby go pomalować, potem go składałeś? Bo akurat Space Marini i takie tam inne Warhammerowe rzeczy się do... da się to... Do... Tak, tak, tak. Też w zależności czym to jest sklejone, bo jeżeli dostaje model plastikowy i jest sklejony klejem do plastiku no to wtedy z tym, z, z, z tym nic nie zrobisz, mhm. no bo klej do plastiku ma to do siebie, że jeden, jeden i drugi element to rozpuszcza i, i tworzy jed, tak, jedno trwałe łączenie, podczas, podczas gdy z, z klejem cyjanoakrylowym, zwanym powszechnie kropelką jest, jest, jest, bryglozny jest bryglozny. zupełnie inaczej, tak. Mhm. ale tak, no, zdarzało się. Czasami, czasami przychodziły modele w tak, fatalnej, w tak fa fatalnym stanie kondycji, gdzie wolałem e, odpuścić sobie część honorarium i kupowałem nowy, żeby, żeby, żeby te, to pożytować. Tak, tak, tak, tak, ale różnie to bywa. Miałeś wyjątkowo jakąś paskudną historię, na przykład model taki, że nie chciałeś nim rzucić je podłogę. Gdy... Tak, było takich kilka. E... <śmiech> Największą porażką, pomimo tego, że, że sam model był, był, był świetny, był Forge World Fire Raptor. Przepiękny model, ale spasowanie elementów żywicznych z plastikowymi był... było tak fatalne, że nakład pracy, który e... Zwyk... Czas, cza, czas tak, tak, tak zwanego prep worku, czyli, czyli całego tego przygotowania modelu do malowania był niewspółmiernie dłuższy, aniżeli składałbym zwykły plastikowy model. Generalnie lubię malować i składać modele żywiczne, bo pomimo tego, że nie wszystko pasuje idealnie, no to zwykle to są tak nieistotne mankamenty, że bardzo łatwo można je załatać. No, ale zdarzają się takie padaki, że.. No, Odechciewa się. Okej, okay, a powiedz mi, bo tak, rozmawialiśmy o całej stronie biznesowej, więc jakiego jakby sprzętu używasz? Czy masz jakieś ulubione, nie wiem, marki Pędzli, Aerografów? Bo przez to każda osoba, która próbuje zacząć w ten biznesie, też musi przejść, że na przykład kupuje po recenzjach gdzieś internetowych, nie wiem, jakiś hierograf, czy coś tak dalej, potem się okazuje, że to nie jest do końca no to, tak. yy, jakich farb używasz, jakie, jakie firmy lubisz, czy trzymasz mm -hmm. czy, czy się jakby jednej marki, czy, czy masz różne, że żółte z tej firmy, czerwone z tej, bo akurat są lepsze. Opowiedz coś o tym, tej, mm -hmm. tej technicznej stronie. E, jako osoba, która zajęła się tym hobby, tudzież tym biznesem, z przypadku e, na początku nie wiedziałem kompletnie nic. Nie, w ogóle jestem samołukiem, nigdy wcześniej nie malowałem, dlatego bardzo wiele rzeczy musiałem się po posiłkować internetem, tutorialami, czytać opinie. Nigdy też wcześniej nie pracowałem z aerografem wszystkiego musiałem się nauczyć od początku i przed wyborem pierwszego swojego aerografu. Starałem się w internecie wyszukać, co ludzie polecają, a czego zalecają unikać. I tak jak u nas w kraju bardzo popularne jest kupowanie tzw. tanich Chińczyków, podróbek i łaty. Ja sobie poczytałem na przykład, że z tym jest tak, że bardzo łatwo można się nie zniechęcić do malowania, jeżeli trafi się na kiepską sztukę. Więc na sam początek zainwestowałem trochę więcej. Kupiłem sobie najprostszy aerograf bardzo dobrej firmy niemieckiej HNS Harder Steinbeck i od tego zaczynałem. Z biegiem... Infinity może? To jest chyba ten standardowy ten eee, model. Najniższy model to jest Ultra. No Ultra, przepraszam. Raz, Ultra. Infinity to jest tak, tak, tak, tak, drugi tam. koniec. Ultra właśnie też używam, przeszedłem z Chińczyka na Ultra. Y -hmm. ja mówię, że, że oddałem znajomemu Tajdanowi dałem Chińczyka z kompresorem, y -hmm. mówię masz. Do składowania. Tak, tak, tak, tak. <laughs> I, I jeżeli no ludzie, którzy, którzy, chcą zacząć zabawę z aerografem, pytają mnie, od czego mogliby z, zacząć z czystym sumieniem, polecam H&S-a Ultra bo jest to na tyle prosty i intuicyjny aerograf, że nie przysparza on praktycznie żadnych problemów. Bardzo łatwo się nim maluje, i jeszcze łatwiej się go czyści, co jest bardzo ważne, bo zapas kudzony aerograf to jest kiepsko wykonana robota, więc to jest też bardzo ważne, aby dbać o czystość. I... A różnica w cenie nie jest taka duża, bo ultra kosztuje za około 300 się. Zł, a Chińczyk, dobry, taki dobry Chińczyk 150, no więc dobra, jest to dwukrotność, ale to nadal nie jest jakaś absurdalna cena. Tym bardziej, że jeśli nawet ktoś się zniechęci i chce sprzedać Chińczyka, to za więcej niż 50 zł tego nie sprzeda. Zgadza się. ultra, ultra sprzedaż za jakieś dystówki spokojnie. Tak, tak, tak. I ultra praktycznie jest nie do zniszczenia, bo ok, pracując z, z cienkimi igłami typu 0,15 czy 0,2 mm, Dosyć łatwo jest igłę wygiąć, jeżeli się nie uważa, no to praktycznie pozostałe części aerografu są nie do zdarcia i, i y, trwa, y, będą, będą z Wami znacznie dłużej, aniżeli te tanie Chińczyki. Jeśli chodzi o pędzle... Yy... To jest też bardzo ważny element tego hobby, czy biznesu, bo dobry pędzel to jest też dobra jakość wykonania pracy i też na znacznie dłużej takie pędzle starczają. Moim osobistym wyborem są, są pędzle Winson Newton, bardzo, bardzo dobre pędzle z włosiem sobolowym, z włosiem Naturalnym. Z Bosia to są chyba, tak? Czy... Sobola. Sobola. A, okej, okay, dobra. Nie. Tak no to... i szczur większy. <głosy> okay. Które m, też nie należy się spodziewać tego, że będą wam wytrzymywały długie lata. Bo owszem, jeżeli maluje się hobbystycznie przez parę czy paręnaście godzin w tygodniu. Na potrzeby własne ok, one Wam mogą starczyć na, na długie lata, ale jeżeli maluje się po 8 godzin dziennie... Codziennie? Codziennie, tak, 5 dni w tygodniu, no to trzeba się liczyć z tym, że pomimo nawet tego, że dba się o te pędzle, myje się je w specjalnym mydle i używa się innych, innych tam super, mega preparatów, to one i tak się zużywają to włosie zaczyna tracić swoje właściwości, po 3-4 miesiącach niestety, ale pędzel trzeba wymienić. Znam też ludzi, którzy wolą sobie kupić za cenę jednego pędzla Wilson Newton, który tam kosztuje od 30 zł, wzwyż, w zależności od, od rozmiaru, kupić 10 pędzli jakiegoś tam innego producenta. I oni twierdzą, że to wychodzi im na, na to samo. Kwestia podejścia. Mhm. Kwestia podejścia, jak, jak dokładnie potrzebujesz malować. Jeżeli potrzebujesz nakładać tylko bazowe kolory i tam washa i sobie rozjaśnić. Zgadzam się, do takiego czegoś już Jeżeli potrzebujesz kontroli nad pędzlem, potrzebujesz zrobić jakiś edge highlight czy co, freehand? Tak. No to, to już w ogóle nie ma porównania. Tak, nie, nie. dlatego no, jak, jak z każdym sprzętem to, to jest inwestycja. Mm. Chcesz coś zrobić dobrze, zapłać więcej, a raz albo no zapłać mało, albo będziesz, albo będziesz potem płacił, płacił wiele razy. Jeśli chodzi o, o same farby zaczynałem stricte od samego Vallejo. Mm. Vallejo, Vallejo w zależności... O, valecho. Chyba chyba Walecho, tak. Z hiszpańskiego to jest Walecho. Zaczynałem od samych Walecho, będąc zupełnie żółtodziobem. Zaopatrzyłem się najpierw w sporą paletę farb z serii R, czyli dedykowanych do aerografu, które niby nie wymagają żadnego już rozcieńczenia, tam bujda na resorach się okazała. Czy farba gęsta pod pędzel, czy, czy, czy farba pod aerograf, wszystko wymaga jeszcze rozcieńczalnika. Chociaż. chociaż tak, Flow chociaż kapałeczki, zgadza się. Z biegiem czasu zacząłem też, też używać innych farb. Coraz W tej chwili już mam, mam spory, sporą kolekcję farb z GW bo jednak jestem człowiekiem, który dużą wagę przywiązuje do utrwalonych schematów, bo jeżeli malujemy powiedzmy legion mrocznych aniołów, tudzież imperialnych pięści i ten pancerz powinien wyglądać tak, a nie inaczej, no to... to... Ma wyglądać tak, a nie inaczej. No, tak. Tak, tak. I lepiej, lepiej jest nie stosować żadnych zamienników i nie osiągnąć tego, tego efektu albo osiągnąć ten efekt po znacznie dłuższym czasie, tylko od razu kupić sobie farby dedykowane i, i posługiwać się, się tylko nimi. No i chyba pomaga to wtedy, kiedy Ci ktoś powie pomalu mi te dwa oddziały, dopasowując je do moich istniejących. Zdecyd tak. Zdecydowanie tak. Przecież bierzesz te farby i zawsze trafisz w tonację, w, w... Temperaturę koloru, a nie mm -hmm. zgadywać. Właśnie ty sobie jakoś zapisujesz, że no, tak, przepisy? Czy robisz coś tak bardziej nie czuje. W sensie, że na przykład gości daje Blood and jelly do pomalowania mm -hmm. i robisz mu, dobra, używam tego, tego, tego, tego, i na przykład, nie wiem, gości mówi, że będzie u ciebie zamawiał na przykład za pół roku coś jeszcze i odpalasz sobie, dobra, że John Smith. Blood ten, ten, ten, ten kolor, żeby mu się wszystko zgadzało. Yy, tak, jeżeli z góry mam, mam powiedziane, że yy, zlecenia będą kontynuowane, no to tak, no to racjonalnie, patrząc na to, trzeba sobie recepturę zapisać, bo potem bardzo, bardzo trudno jest trafić w tonację. Ale niestety jestem osobą na tyle chaotyczną, że nie zawsze, nie zawsze to robię. A nawet jeżeli zrobię, to nie jestem w stanie odnaleźć swoich Tak i różnie, różnie to bywa, ale no, całe szczęście, że już w tej chwili jestem na takim etapie, gdzie takie większe zlecenia po kilkadziesiąt modeli już no, robię coraz rzadziej, głównie, głównie to są pojedyncze modele, więc nie muszę aż tak bardzo zwracać uwagę na to, yy, czy, czy, czy sobie coś rejestruję, czy nie. Choć też jak maluje się modele z danego chaptera, tudzież Legionu wiele razy, no to pewien schemat już się zarysowuje w głowie i też niekoniecznie trzeba sięgać do notatek. notatek ja sobie no. ostatnio robię tak, że pomaluję coś, na przykład zrobię bazę, stawiam farbkę, figurki, wyjmuję telefon, stryk, nie? Zrobię washa, stawiam washa, no pstryk. Tak, żeby było widać co pomalowałem tą farbką. Mhm. Wielokrotnie uratował mi to tyle, jak malowałem tyranidów. Pamiętasz, nie wiem, Z byłam, przerwami, na, początku, na początku roku pomalowałem no. dużą armię terenów takich drugycyjnych, drugą I, I nagle przypił jakiś model, chyba hmm. miałem tego, jakąś nazywa Bloodlorda, ten taki tutaj, Brood, Brood. Brood. Blood, nie? I mówię tak, kurde, zaczynam od białego czy od kościstego. Nie? No. Mówię, pomalowałem go tak normalnie, tak jak znaczy ja przedstawiłem do modelu, chodzi. Odgrzebałem w zdjęciach, z tysiącami zdjęć dzieci i innych figurek. Znalazłem... U nas szwagier jest jak bibliotekarz, po prostu wszystko ma mm -hmm. ultramarines, baza taki, taki, taki, highlight, taki, taki mm. edge highlight, taki, white scar. Wszystko ma zapisane gdzieś tam. Do tego stopnia, że jak skończy figurkę, to tworzy na blogu posta, że zakończył, mm -hmm. żeby się było tego danego dnia, a później kiedyś tam dorzuca figurę. Figurka 1A, 2B z oddziału C, no. 4C no, no, i no, raz no, ja no <laughs> Nie, szpagier jest jasne. po sumienny bardzo w tym, co no, robimy. Chciał, zazdroszczę, podziwiam, bo chciałbym, chciałbym sobie trochę, trochę tej sumienności wyrobić. Ale też powiem Wam, że <coughs> czasem jest tak, że e, za, zaczynam malować po raz pierwszy nowy chapter, czytam jakąś linię figurek. I na przykład z biegiem czasu wynajduję lepszą recepturę. Mhm. Więc też odchodzę od starego schematu i, i trzymam się czegoś nowego, co, co wygląda lepiej. Więc czasem takie zapiski pomagają, a, a czasem wręcz, wręcz przeciwnie. Ja też trochę kombinuję, bo niekoniecznie jakieś skomplikowane malowanie musi dobrze wyglądać. Wystarczy, że położy się kolor bazowy, bez żadnego highlightowania, w sensie, bez żadnego rozjaśniania zenitalnego. Położy się płaski kolor, tak jak to robią chłopaki z Games Workshop. I skupiają się głównie na, na cienkich, estetycznych krawędziach. To bardzo fajnie wygląda, no ale ja kombinuję, no bo czasem w sumie to nie czasem, a zwykle tak jest, że robię ponad to, za co biorę pieniądze, bo to mi się bardziej podoba i mam, mam, mam większą frajdę z całego tego procesu tworzenia. I tutaj dam jakiś cień, tutaj dam jakieś rozjaśnienie i, i to też z biegiem czasu gdzieś, gdzieś ulatuje i potem ciężko jest, ciężko jest od, odwzorować dany schemat. Też bardzo istotne przy malowaniu aerografem jest to, e, jak intensywnie się psika i na jaką bazę. No, pewnie nie wszyscy wiedzą, ale e, dany kolor, e, powiedzmy tutaj dla przykładu żółty, wygląda zupełnie inaczej na, na białym tle, niż ten, który psikamy na tło czarne. Mhm. W zależności jeszcze już od ilu barw położymy, bo to... I tak, im więcej warstw, tym kolor jest intensywniejszy. No i kiedy psikasz, powiedzmy, no, teraz kolor żółty na pre gdzie cienie masz, masz bardzo czarne, midtony masz szare, a maksymalne highlight'y, ma, highlighty masz, masz, masz, masz, masz czysto białe i psikniesz na to, powiedzmy, dwie cienkie warstwy żółtego, tudzież tu tam czerwonego, w zależności od tego, co się robi, no to jak się wraca do tego samego po roku, tudzież nawet dwóch latach, ciężko jest wyłapać to samo, to samo natężenie barwy, bo nie pamięta się ile się tego położyło wcześniej. Nie? Mhm. Dlatego lepiej jest nie kombinować jechać według, według prostego, aczkolwiek przyjemnego dla, dla no, oka tak. schematu. Chyba, że maluje się pojedynczy model to dla, to dla kolekcjonera, tak, albo jakiegoś tak. bohatera, czy coś można trochę więcej... bohatera, tak, gdzie można trochę dodać od siebie. Ale generalnie kombinowanie w biznesie nie popłaca. <śmiech> No bo do, do, sobie poziomy komplikacji, tak? Gdzie Zdecydowanie jak, tak. Nikt ci za to nie płaci. to się płaci, że mi te schudnie i z skrótnie na tabletop top i zapłacę Ci ich pieniędzy, a Ty dorzucasz do tego 120%, bo... bo no, tak? to Ci się akurat lepiej podoba. Tak, tak ale też, też w, tym, w tej robocie chodzi, chodzi o to, żeby czerpać z niej, z niej przyjemność. No, tak. tak naprawdę to jest hobby, yy, które przerodziło się w sposób... Yy, na życie, a w, hobby, a w hobby chodzi o to, żeby mieć z tego Friday, i nie trzeba się do tego zmuszać. A to, że akurat przy tym zarobi się trochę grosza, tudzież nie trochę, bo, bo, bo nawet tyle, że jest się w stanie z tego utrzymać, no to jest taki dodatkowy bonus. Mogę powiedzieć kilka słów dla osób, które może chciałyby, ale się boją, albo nie wiedzą, jak to ugryźć, żeby zrobić z tego sposób na życie. Przede wszystkim miejcie trochę, trochę odwagi. Pomimo tego, że na samym początku wydaje się to mało prawdopodobne, żeby, żeby zrobić z tego sposób na, na życie, jest to, jest to do zrobienia. Może nie jest to coś banalnie prostego, bo to wymaga czasu, Nakładu y, pracy, energii, trochę umiejętności, samo doskonalenia się, ale naprawdę jest to do zrobienia. Po moim przykładzie widzicie, że no, człowiek, tak naprawdę mówiąc kolokwialnie z dupy, który wcześniej nie, nie miał z tym y, nic wspólnego, y, zrobił z tego sposób na życie i całkiem dobrze mu się wiedzie, bo zleceń mam z rocznym wyprzedzeniem i są to w tej chwili na tyle ambitne projekty, że mogę w nich przebierać. Jeżeli coś mi się podoba, maluję to, jeżeli mi się nie podoba, mówię sorry, ale tego nie zrobię. Także początki może nie są łatwe i nie można sobie wybrzydzać, bo trzeba, trzeba łapać zlecenia jakie są. I jak są, należy się cieszyć, że, że akurat ktoś trafił do Was, a nie do tysiąca innych malarzy z tego czy, czy innego kontynentu. Bo w tym kraju mamy naprawdę bardzo wielu utalentowanych malarzy i to, jest, i, i to jest fakt znany na całym świecie, że w Polsce mamy bardzo mocną scenę malarzy figurkowych i mamy naprawdę bardzo dobrą bazę do tego, żeby robić z tego biznes. Mhm. A znacznie łatwiej jest tego zrobić w biznes w naszym kraju, gdzie koszty utrzymania są stosunkowo niższe, aniżeli w krajach zachodu. Bo po sobie mogę powiedzieć, że gdybym robił to samo mieszkając we Francji czy w Anglii, raczej nie byłbym w stanie te, z tego wyżyć i musiałbym sobie jeszcze znaleźć robotę na, na, na pół etatu. A tutaj spokojnie sobie ciągnę, wstaję o, o 7 rano, piję kawę, przechodzę do, do, do studia od 8, zaczynam pracę, kończę o godzinie 17-18 i jestem najszczęśliwszym frajerem na tym świecie, bo, bo zarabia na tym, co lubi robić. Z takie pytanie w sumie jeszcze mi przyszło do głowy, bo bierzesz udział w różnych konkursach, wystawiasz swoje prace, nie? Jest wiele osób, które myśli, że fajnie maluje i właśnie tak się trochę wspomnieć w tej odwadze, że odważyć się malować, odważyć, zacząć in, in, rozpocząć swój interes. Ale też jest wiele osób, które myśli, że ja kiepsko maluję, to, to nie jest w ogóle warte na pójście na konkurs. Co byś poradził takim ludziom, którzy właśnie eee. no, jak, załóżmy, że osiągnęli już jakiś poziom, że mm -hmm. wiemy, że nie malują, to że to nie jest baza łoż, tylko to tak. już tam jest jakieś stara się jakaś pominatoryka. Sam, sam byłem takim człowiekiem, tutaj Karol trochę przesadził twierdząc, że, że jeżdżę po konkursach, bo tak naprawdę dopiero co wróciłem ze, ze swojego pierwszego w życiu Golden Demona, na którym osiągnąłem ma, mały sukces, ale generalnie jest tak, że faktycznie ludzie, którzy malują Często widząc jakieś super pociśnięte prace na internecie czy tam na, na Instagramie wydaje mi się, że oni są daleko za i że to nie jest ten poziom, który, który mógłby konkurować z innymi. Sam w takim miejscu byłem, byłem jeszcze rok temu, ale teraz na, na, na tego ostatniego Golden Demona w Niemczech, w Düsseldorfie wziąłem dwie zeszłoroczne prace, które były malowane z zupełnie innym zamysłem. I jedna i druga weszła do finału, otrzymała plaki otrzymały plakietkę finalistów. Więc, więc całkiem możliwe jest, jest, że pomimo tego, że Wam się wydaje, że to jeszcze nie jest jakiś super poziom, może być zupełnie inaczej. Dlatego polecam Wybierzcie się chociaż na, na jeden te, tego typu konkurs. Wcale nie musicie jechać gdzieś za granicę, bo e, równie dobrze jakieś możecie jakieś. się udać tak na jeden z kilku... U nas chociażby koło Łodzi jest y, co roku w Aleksandrowi Łódzkim konkurs modelarski. I z, y, też zawsze na plakatach jest zaznaczone, że figurki z Warhammera również no. są brane pod uwagę. Tak, okay. zgadza się. Warto jest pojechać, z, z, zobaczyć y, co ludzie wystawiają i porównać to z, z własną pracą. A jeżeli chcecie mieć już taki bardziej globalny ogląd yy, czy tam wgląd w to jak się maluje, no to odłóżcie tre, paręset złotych, yy, wybierzcie się na, na jakiś konkurs yy, we Włoszech, yy, w Holandii, Niemczech czy, czy, czy nawet yy, udajcie się yy, do do Anglii, tam, tam, skąd pochodzi Games Workshop, tam, tam, gdzie odbywa się ten właściwy Golden Demon, który zwykle ma miejsce w maju. I zobaczcie, jak to wygląda na światowym poziomie. Jak malują ludzie z poszczególnych krajów. Ja sam byłem zaskoczony wysokim, nie, nie wysokim, bardzo wysokim poziomem prac, które ludzie przywożą ze sobą. Bardzo wiele aspiracji można stamtąd zabrać do domu i kombinować z nowymi, te, z nowymi technikami, z nowymi efektami i, i, i, i, i tak dalej, dlatego no, nie bójcie się, kombinujcie, trenujcie. Praktyka, czyli mistrza, to nie jest tak, to nie jest jakieś wyświechtane powiedzonko, bo faktycznie im dłużej malujecie, im, im bardziej się udoskonalacie, tym, tym lepsze prace spod waszych pędzli wychodzą no i, i, i tym większą macie z tego satysfakcję, że ten czas spędzony nad hobby nie jest, nie jest czasem straconym Zasada 10 tysięcy godzin, nie? Tak jest. Także odwagi. Fellow Paintersi. Fellow <laughs> Paintersi. Ok, Grzeszek, bardzo Ci dziękujemy za to, że przyjechałeś tutaj do nas, do Łodzi i, i podzieliłeś się swoimi doświadczeniami z nami i ze słuchaczami. Eee, ja, no? mogę, ja mogę powiedzieć tylko jedno, że wracam do domu i wyciągam swojego gorka, no tak dowalowuję, bo mnie za, zainspirowałeś. biorąc z pod uwagę, podróżami. że Grzeszek zostaje u mnie do jutra, to my wyciągamy flaszkę. <laughs> E, jeszcze jedną rzecz Wam powiem, e, gdybyście potrzebowali porady albo chcieli się o coś zapytać bardzo chętnie, jeżeli tylko będę miał czas Wam odpowiem na wasze pytania albo udzielę, udzielę rad. Możecie się ze mną kontaktować przez fanpage na Facebooku Iron Keep Studio. Podlinkujemy pod mhm. filmikiem. Bo, bądź też możecie wchodzić na stronkę www.ironkeep.eu i przez formularz zgłoszeniowy do mnie pisać. No może zaprosimy cię kiedyś na streama jakiegoś, gdzie ja maluję, co tydzień staram się i przez, przez internety. No przez jasne, jasne No dobra, wielkie dzięki jeszcze raz Grześku. Szwagier już się żegnał. Szwagier się no, żegnał, my się żegnamy. No. Żegna się z Wami, Zygi, Vincent. i Gregor. <laughs> Na razie, trzymajcie się.